Witajcie w 28. odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z Wami Zygi, Vincent i Szwagier. Ten odcinek chcielibyśmy zacząć od minuty ciszy za wszystkie bicy, które upadły na dywan i zostały wciągnięte odkurzaczem. i drodzy, nie było u nas już jakiś czas, ostatnio nam się odcinki trochę rozjeżdżają, ale nadrabiamy, patrzymy na to co wyszło od ostatniego czasu, patrzymy na to co ostatnio żeśmy poczynili w swoich warsztatach, no cóż, może zaczniemy od, od Wińca i ode mnie, ponieważ zrobiliśmy chyba najmniej. Eee, Wińcu, powiedz nam, co żeś przytworzył no, coś potworzył w swoim warsztacie? Byłem u znajomego, yy, który dostał tam z jakiejś okazji od kogoś tam yy, talizman, ten mm -hmm. nowy, tą nową wersję talizmana, podstawową. Yy, no i tak przeglądałem, co jest w tym pudełku no i były te... te znaczy sprostujmy, yy, że chodzi o grę planszową talizman, tak? tak? talizman. Yy, były te figurki, które robią po prostu za dla graczy i stwierdziłem, <coughs> że stary, daj mi to na jakiś miesiąc to Ci je pomaluję. E, więc wzią, wziąłem te wszystkie figurki, e, przyknąłem je podkładem, y, tam gdzie, bo niektóre z nich mają takie jakby sceniczne podstawki, no. a niektóre nie. E, dosypałem troszeczkę takiego piaseczku modelarskiego, przyknąłem je podkładem i w tym momencie mam chyba 50% ich zrobionych, połowę mam zrobioną tych fixów, więc może jak wyjdzie podcast, to będą już wszystkie zrobione, bo, bo dzisiaj jak chłopaki pójdą, to, to wieczorem pewnie będę kończył. I fajnie się maluje, bo no jak malujemy powiedzmy Marinesów czy, czy Gwardzistów, to malujemy powiedzmy 5-10 czy ileś tam modeli Każdy w tej samej kolorystyce praktycznie, a tutaj każdy, zupełnie każdy model jest inny I było to o tyle fajne, że poużywałem farbek, których normalnie używam na przykład, że robię oko tą farbą. Mm, I to jest a, jedyna a to rzecz, w której albo, albo jakąś ozdóbkę jedną, wiesz, jakimś żółtym czy czymś takim czy zielonym a tutaj każdą figurkę mogłem zrobić inaczej i starałem się być wierny takim ilustracjom, które są na, na kartach postaci mhm. Do tych pionków, tam, jak też gra w Talizmana, to wie o co chodzi A czy tak jak w Magii Mieczu przekręconą postacią jest Pustelnik? Wiesz co, są troszeczkę inne postacie, bo jest druid, w ogóle niektórych nie ma albo są w dodatku. Na przykład myślałem, że będzie Czarny Rycerz, bo pamiętam, że w tym no Starym był, Talizmanie był. był. To była chyba... Znaczy, my graliśmy w podróbę polską, która się nazywa Magiczny Miecz. No, no jak, nie, jakiś magiamyc. tam Rycerz był i... Magia i Miecz to był chyba oryginał, a podróba była Magiczny Miecz. A, czyli jest to podróba podróby. Mhm. Aha, okej. Okay. Jest ilość tam bohaterów, w dodatkach chyba jest ich więcej. Nie wiem, bo nie, nie sprawdzałem statystyk po prostu. Pomaluję te fiksy. Kiedyś, nie wiem, albo pójdziemy do Tasiora Odpalimy kilka pifi i sobie pogramy w to po prostu, e, tymi pomalowanymi modelami już. Zawsze lepiej, nie? No i starałem się przynajmniej główną kolorystykę zachować, taką jak jest na ilustracjach. E, niektóre wybory, na przykład, że mag jest pomalowany na różne odcienie czerwonego, stwierdziłem, że dobra, dorzucę mu jakąś tam złote no. w koło rękawów, żeby to trochę fajniej wyglądało niż ciemniejszy, czerwony, na czerwonej szacie. <laughs> Więc tam kilka takich detali zmieniłem, ale ten główny kolor starałem się, żeby był taki jak na ilustracji, czyli jak druid ma taką y, brudno-białą szatę, to ma brudno-białą szatę, jak wojownik ma zielony płaszcz, to ma zielony płaszcz, jak czarodzie czarodziejka ma taką fioletowo-różową sukienkę, to ma fioletowo-różową sukienkę i tak dalej. Y, problem z tymi modelami jest taki, że no, to są pionki do gry i one są z y, nie tego, wiem właściwie, z czego są... Z tego takiego plastikowiny. elastycznego takiego, no. Tak, tak, yy, nie wiem, czy to jest unikast, bo takiego, wydaje mi się, no. że to jest podobna rzecz, jak mam modele do Aliena, Aliena że mm. one są łamliwe, mają takie elementy, że jak moldliny ścinałem, to się bałem, że się połamią po prostu, więc niektóre, ale że nie są moje, bo jakby były moje, to bym sobie połamał i posklejał, a jakbym nie był w stanie skleić, to bym machnął ręką, a że to są kolegi modele, no to tam, gdzie się dało, albo gdzie było wyjątkowo źle, to ten flash i, i te modliny z ciołem, a tam, gdzie na przykład, nie wiem, wchodziły na włosy, jak wiem, że jakbym to zaczął ciąć, to bym na przykład trola na łyso ogolił, <grym> bo on ma takie jakby dredy i idzie mu modline po prostu w poprzek głowy yes. i bym musiał każdy włosek mu osobno, każdy ten dred mu osobno ścinać, ale fajnie się maluje, także fajna zabawa. Czyli tylko, tylko talizma namalowałeś ostatnio? Od wiesz ostatniego czasu? Wiesz co, chyba tak. Tak okay. mi się wydaje. A nie, zacząłem, wiesz co, zacząłem jeszcze z brocznej Zemsty sobie wyciągnąłem tego Lorda House'u mm -hmm. i zacząłem go robić na Iron Warriors, ale w ramach masochizmu, bo uwielbiam <laughs> metalizerami pracować. Yy, A, to leży w części kranu, nie, nie, kranu pokaże tak, nie pokaże tak, nie pokażę wam go, bo jest po prostu ma bazowe kolory położone i, i jakieś podstawowe washe jest w częściach płaszcz jest tylko zapodkładowany yy, no i nie nadaje się do, do, oglądania, się. do oglądania więc w yy, wolnych chwila tam go troszeczkę robię bo będę się starał go zrobić tak powiedzmy lepiej niż, niż jakoś tak podstawowo no, no i tyle Spoko. no dobra, to teraz przechodząc do mnie, ja też nie pomalowałem wiele. Postanowiłem, że jednak to pudełko, które, które mam Adeptus Tytanicusa, tego Grand Master Edition, które kupiłem w sumie tak naprawdę na sprzedaż, żeby myślałem, że to będzie, czy miała to być edycja limitowana, ale to jest ostatnia rzecz limitowana, którą kupiłem od GW z, z zamysłem zarobku, ponieważ zaraz po tym GW wydało... Ta wersja była limitowana, ale odświeżyli, odświeżyli ją i wydali ją jeszcze raz z innymi broniami. Eee, więc już się nie sprzedaje, w Stanach spokojnie sobie ludzie kupują, więc stwierdziłem, że w sumie nie wydałem na nią aż tak dużo, ile ona powinna kosztować, bo ona chyba jak wychodziła, kosztowała prawie 800 zł, a ja wydałem na nią no, sporo mniej, e, dzięki rabatom e, i uprzejmości naszego kolegi Kryspina ze Stagrafu. E, I stwierdziłem, że w sumie... W sumie dzięki nie, nepotyzmowi z znajomością. <laughs> w sumie to bym sobie pomalował coś innego i Wiesz, troszeczkę tak pomyślałem, jest to zamknięta gra, możesz otworzyć pudełko, wyciągnąć te rzeczy. <kłysy> nauczyć kogoś. Nauczyć kogoś, bo masz tam naprawdę dwie bajki. Jak otworzysz pudełko, to już nie jest zamknięte. A, okej, okay. <grym> ale jest to zamknięty system. Mhm. E, to, to, tak, jest to scenariusz. Czemu się z nim kolegujemy? Jeszcze <grym> powiem. E, Ma swoje momenty. <grym> I S są, dwie są dwie frakcje, masz dwóch River Battle Tytanów, po trzy Knighty, a ja dokupiłem jeszcze dwa pudełka Riverów. No My że taki mm. wiecie, zestaw będę sprzedawał, mm. nie? <śmiech> tak, jasne. E no więc stwierdziłem, że dobra, to opakuję... miasto masz, nie? E ale to miasto było w zestawie, to było w pudełku Ono jest plastikowe, czy jest z tektury? E nie, miasto i oryginalne, które jest w zestawie teraz Nowego Adeptus mm. Titanicusa, jest z plastiku, totalnie. Mm. musisz się sklejać, jest to trochę takie, wiesz, e Drownie. delikatne mm. i bardzo trzeba znaleźć sposób na to, żeby się skle skleić. Bo można to skleić i można to skleić źle, bo ono hmm. teoretycznie ponieważ każdy budynek, każde piętro budować osobno i później możesz się stakować, sobie jedno hmm. na drugie nadstawiać. I żeby one się mogły nadstawiać, no to trzeba odpowiednie odległości tam między pewnymi hmm. elementami zachować i tak dalej. No i zdarzyło mi się tak, że próbowałem, dobra, to skleiłem, włożę teraz na drugi element, póki jeszcze klej do plastiku jest w miarę elastyczny. I zapomniałem, zdjąć się tak skleiło, nie? Już mam po prostu, już mam dużo budynek. Piętrowy budynek. Tak, trzy, trzy budynek. No, trudno, nie? No, stało się, ale to nie się... Nie bać biedy, ja będę chciał parterowy, kupić drugi boks. E, I kupiłem drugi boks, <laughs> ale nie dlatego, po prostu stwierdziłem, że właśnie chciałem mieć dużo wyższych budynków. E... Sprzedam box Titanicus bez jednego piętra. <laughs> nie, nie, no tam w instrukcji... Panie, taka cena bez piętra? <laughs> Opuść 5D chociaż. To chociaż pan mi to przywiezie, co? Dostałem do Kanady. Um... Wnieś pan na czwarte. <gry> Kurde, pudełka jest dosyć duża, powiem ci um, No i kupiłem drugie pudełko z terenami, um, bo chciałem mieć ich więcej. W instrukcji jest napisane, że każdy, m, maksymalnie budynki należy budować do połowy Battle River Titana, bo one, nie powinniśmy ich zasłaniać, bo one są od tego, żeby stać i zbierać ostrzały. Mają void shieldy i tak dalej, one mają brywać ten ten, ale powinny być... Powiedzmy River Titan. Nie powinien... ma chowania ty za latarnią. Tak, powinno być mniej więcej możliwość w miarę tam ponad połowę schowania Rivera, no i Nighty, żeby się mogły spokojnie chować. Mm -hmm. I tak zrobiłem właśnie. E, więc trochę tych budynków kupiłem, kupiłem jedno pudełko dodatkowych budynków i zrobiłem to wszystko, wszystko pomalowałem. E, fajną rzecz zrobiłem, bo wyciągnąłem z Kitima, że mi się wydaje, że fajną, wyciągnąłem te takie kolumny, które były tam takie takie posągi, dwa mm -hmm. takie bardzo duże. I stwierdziłem, że jak będę budował, będziemy chcieli w to zagrać, czy będę chciał z kimś to zagrać. Nie wiem, czy wy będziecie chcieli, to można to zrobić jako wiesz, brama miasta na przykład, nie? Brama tak. miasta, Łódź, to brama miasta jakiegoś tam, będę mógł zrobić dwa takie posągi i za tak tym. Buduj... pierwszej i na rzece Anduinie miałeś. No, takie nie... właśnie o tym pomyślałem. Nie takie... pamiętam jak to się nazywało, ale były figury królów Gondheimu, I one były takie tak. super ogromne, nie? To no, no, w ogóle no, poza no. skalą, nie? No i tu właśnie jest tak, że one, te figury są wyższe od Warlord Battle Titana, więc to są no. naprawdę duże, nie? No spoko, za tym będziemy mógł się schować chociażby, nie? <grym, <grym, <grym, I w sumie jak tak już grzebałem, pomalowałem te tereny, robiłem im zdjęcia, tak mówię, kurde, kiedyś miałem pudełko w ogóle terenów do epika. Poszedłem do garażu, wyciągnąłem te tekturowe właśnie z plastikowymi nakładkami, mm -hmm. przyniosłem je, odkurzyłem je szmatką, bo tam trochę były zakurzone, w garażu leżały, mimo że w pudełku leżały, no nie wiem, i wyciągnąłem te wszystkie plastiki, Zaniosłem do garażu, psiknęłem kolorem, teraz muszę je załoszować i będę miał jeszcze dodatkowo taką totalnie y, imperialny jakiś tam obszar, bo to, mm -hmm. to co tutaj jest w, w dzisiejszych terenach jest takie troszeczkę te piętarka są malutkie, mm -hmm. e, ale wyższe niż w tamtym, no takie dwie różne skale troszeczkę są, bo Epic jest w innej skali chyba niż, bo, niż Adeptus Titanicus. Teoretycznie chyba obie są 6 mm, ale ręki nie sobie nie nauczyłem. Wiesz co, nie wiem, chyba właśnie Adeptus Titanicus jest jeszcze mniejsze. Jeszcze mniejszy, bo no. jakbyś. Jak wydadzą piechotę, to ci powiem, bo będę widział jaki jak Ale nie wiem, czy, jest nie wiem, czy wydadzą, ale jak wydadzą, to wtedy będzie może bezpośrednio porywać masz akcję. No tak czy inaczej, no to. Internet, by... jakby marinesu to mogliby chociaż Skitarii zrobić, bo w flafie tytany. Mogliby. Też nogami skitary zapowiedzieli. To mogliby zrobić. No masz przecież w Herezji, masz, możesz sobie kupić tych hoplitów. Jedni mhm. są choplici, a drudzy są, znaczy jedni są szuty, a drudzy są do close batu mhm. I to jest y, Titan Guard czy coś takiego, no, no, że go, gości, no, no. bo na tych dużych Tytanach. Mm... W pasie dział masz taką, masz taką tak tą yy, gdzie możesz po prostu sobie postawić modele. Mhm. Więc możesz 10 takich żobków tam sobie gdzieś poustawiać, że biegają i chronią tytana właśnie przed tym, żeby ktoś na kolanie mu. Suchaj, melta bomby nie założył. Powiem ci szczerze, że byłoby po pierwsze fajnie, jakby zrobili taką, taką piechotę, bo to zawsze dodaje dodatkowy wymiar w grze. Mhm. Musisz uważać tam, gdzie chodzisz na przykład, a mhm. e ich zdertać. A później, jakby zrobili, Świecie. wyobraź sobie, jakby załóżmy za parę lat, zrobili jednak figurki Legionów. Nie? I gdybyś miał małego, małe figurki prymarchów, mógłbyś zrobić to, bo fajnie, na przykład nie wiem, no. Ferus Manu zbije twojego tytana w kolano, potem. <laughs> jak dosięgnie. E, no więc stwierdziłem, że to sobie zrobię i jeszcze do, jedną rzecz z, y, wymyśliłem, mam jedną matę, którą, na której mogę grać, ale stwierdziłem, że przydałoby się drogi jakieś, nie? E, no żeby porobić jakiś... Mm... I kupiłeś tę wykładzinę taką z tymi czy? Marcel w pokoju miał ten taki dywanik Ale to dla ulicy, dzieci taką? Tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Właśnie myślałem, co by to kupić do skali, nie? Żeby, żeby wyglądały jak ulica, powiedzmy, asfaltowa, czy tam, powiedzmy, rock, Rocklead chyba nazywają tak, w tak. 40 Kamienio Beton, kamieniosfalt. asfalt, tak. Ubite kamienie w asfalt po prostu, nie? Są stopione. Więc pomyślałem, że potrzebuję czarnej taśmy. Po prostu czarną taśmę na rolce, już by kupić. I słuchajcie, znalazłem idealną rzecz do tego, więc jeżeli ktoś gra w epika... Ty, a pokrywy dachowe, takie papa do dachu, by nie była dobra? Wiesz to ogólnie do 40 bardzo dobrze robi się z papieru ściernego po prostu ulica. Albo czarny papier się... Bo kupujesz... Zresztą, to, z asbestu. Kupujesz... Z kupujesz rolki takie, jak masz do... Z blachy falisty do jakiejś maszyny, która do taśmowej, papier śliczny w rolce po prostu. Mm, tak, nie nie tak. pamiętam do czego. Je się tnie po prostu i możesz z nich układać sobie mm. plaski. ten w... szablonik przyłożyć i białym sprayem te... do, Dokładnie tak się robi. I stwierdziłem, do... że potrzebuję coś w tej skali, tylko że w FEPIKu. Więc bardzo fajną rzecz możecie znaleźć na Allegro. Jak wejdziecie i sobie znaleźć, znajdziecie sobie czarna taśma florystyczna. Po pierwsze jest... Jaka? Florystyczna. Do, do, kwiatu. do kwiatu. Po pierwsze jest tania, bo kosztowała mnie rolka chyba 2 czy 3 złote. Dlatego kupiłem chyba ze 3 czy dwie, bo przesyłka kosztowała mm. więcej niż same, na same mm. rolki. Ale jest matowa, jest czarna Borsząca. i kupiłem dwie szerokości 25 mm chyba i 50 czy 15 i 30. Mm. Bo to jest do owijania kwiatów gdzieś tam, żeby nie rzucało się w oczy, jak zwiążemy dwie wstążki, dwie dwa, dwa bedylki I jest matowa, i to jest najważniejsze, że nie jest świecąca jak normalna, mm. na przykład taśma izolacyjna. No więc rozwinęłem ją sobie przykleiłem, tak kawałek gdzieś tam na dywanie i mówię tak idealnie, po prostu na drogę. Dzienika, pędzeli. Nie, nie będę już się bawił, no ale ja po prostu na przykład jakbym chciał. Imperium no... nie stać na podziały parkingowe. Zlakowanie <śmiech> <śmiech> poziomy wytarło się w toku bitwy. Tak. Jak mamy na przykład matę z Game mata, tą taką, taką brązową, którą najbardziej lubimy grać mm -hmm. na niej. I tam mógł parę budynków i po prostu, wiesz, przeciągnąć jedną drugą, jakąś mm -hmm. musiał to zrobić. Jesteś jest mechanicer, że na przykład szybciej się poruszają po drodze niż nie, nie, po, nie ma. Czegoś w czy, tak. Czekaj, nie, nie ma nic takiego, że są drogi, bo tam ogólnie oni chodzą po wiesz, zgliszczach. Natomiast masz trudne tereny. Jeśli ustalisz, że jakiś obszar jest trudnym terenem, to wtedy chodzą połowa, albo... Jeżeli to są polskie drogi, to powinny być trudnym terenem. <śmiech> 75% prędkości, nie? No więc mam stół gotowy. Niedługo będę miał już pomalowane modele, więc niedługo będziemy mogli zagrać. No i tak mówię, mówiłem, możliwe, że będę mógł wdrożyć w życie ten swój plan takiego super mega battle reportu, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak będzie z chęciami. Pomysł jest, e, nie, mówiłem o tym na streamie, więc nie będę mówił jeszcze raz, e, ci, ci, którzy chcą zobaczyć co to jest za pomysł, nie wrócą do streamu malarskiego numer 25, jeśli dobrze pamiętam. Kliknijcie link. Tak, link kliknijcie. powinien być tu. Paciał. Nie? Dajcie lajka, dajcie suba. Tak jest. E, no więc, więc tak, tyle. A Szwagier, słuchajcie, Szwagier teraz będzie opowiadał o swoim e, po malarskich. Tak warsztat już? Tak? tak, w swoich warsztatach malarskich i jest tak ta zaangażowany w te warsztaty malarskie, że aż maluje Wince'owi model w tym momencie, więc... No bo Wincek jak zaczęliśmy przygodę z Warhammerem, to w ciągu pierwszych, nie wiem, roku, dwóch miał Helldrake'a i ten Helldrake czeka na trimy. No to niech już nie czeka, niech uciśniemy nie... je trochę do przodu. Natomiast jeśli chodzi o mój warsztat, <śmiech> skończyliśmy na Iron Ironcladzie w zeszłym miesiącu. Do ultramarinsów także mm. pomalowanie repulsora i to mi dużo czasu zajęło, mm -hmm. to jest duży model, na którym dużo się dzieje, poza tym wszystkie rzeczy, które tam y, były opcjonalne, to zmagnesowałem, mm, oczywiście nie wszystko jest z tych zmagnesowanych pomalowane, to znaczy, jeżeli gdzieś można wstawić mm, grenade launcher albo stormbolter, mm -hmm. to pomalowałem na przykład tylko storm boltery, bo wtedy jeszcze bolter troszkę działał. A na działa, działa. pojazdach? Już teraz to no, Dojdziemy działa. do tego, jak będziemy omawiać. Mm. Także, no ale mimo wszystko, troszkę czasu na niego zeszło, po skończeniu Repulsora, no świętowałem zamknięcie drugiej kompanii, tak jak mówię, no już to jest koniec modeli w moim wykonaniu, które będą miały złoty trim na palu Szwagier, nawalił się i przewrócił się na swoją kolekcję modeli. Właśnie chciałeś zapytać, do której malował. Tak, czyli długa kochania skończona, ale cisnę piątą. Zgniatał wszystkie kieliszki. Dobrze mówię? Nie, czwartą. Nie wiem, to, to, to jest twoje, twoje. To to twoje. To, to twoje to, to twardo. Twardo. To twardo. kapitana Uriela Ventrisa z zielonym mm. trimem. Yy, I w stage że czwartej kompanii miałem, mam już kiedyś tam pomalowany oddział pięciu intercesorów, więc maluję kolejnych pięciu, których kupiłem w Dublinie, będąc. Yy, także będą mieli pod spodem na podstawku flagę Irlandii namalowaną tak jak... Sierżant dewastatorów ma flagę Słowenii, bo kupiłem boksy dewastatorów Słowenii. Także rozmaicenie kolekcji. Także tak, robię tych intercesorów i na razie pomalowałem dwóch z tych dodatkowych pięciu, czyli oddział jest obecnie siedmioosobowy. I robię pod kątem Tiltima, czyli to są specjaliści. Jeden mhm. ma antenkę na, pleca na plecaku i Auspex, to jest mhm. Com Specialist z Auspexem, a drugi ma naboje po podwieszane w różnych dziwnych miejscach i lunetkę, to to jest Sniper special. Także tak, to tyle jeśli chodzi o intercesorów. Poza tym zacząłem z bardzo mm, zepsutych biców, które kupiłem kiedyś tam, lat temu. Skrappy Challenge to zrobiłeś. Tak, dosłownie, stary, żałuję, że nie zrobiłem fotek jak to wyglądało przed... Przed No możesz rozłożyć zawsze i <laughs> Czemu ja się z nim jeszcze koleguję? Sześć no. motorów jest gotowych, siódmy jest w tym momencie w trakcie malowania. Docelowo będzie pełny oddział, czyli osiem motorów i Attack Bike. Nice. A motorki teraz grają trochę? W Być może. Może motorki grają, ja niezbyt. <laughs> Także tak, dokończę motorki, dokończę tych intercesorów, no i będę myślał co dalej na pewno też do pierwszej kompanii. Troszkę pomaluję jakieś Terminatory z dalej. A kupiłeś też ostatnio. I kupiłem ostatnio też jedną rzecz, jedno pudełeczko, to jest Marneus, Primarneus Kalgar z Victrix Honor Guard, czyli te nowe Primarisowe Kalgar po przejściu Rubikonu oraz dwóch... Kupiłeś go w Krzydupasu, tak. No, nie przy mnie to zrobił. Nie, nie przy tobie. Próbowałem go powstrzymać, ale był zbyt silny. <laughs> Patrzał. w szał. No, Jak po White Dwarfa pojechałem no. na Kryspino. To... No, już mu tak obiecałem od dwóch miesięcy chyba, że po następnej wypłacie kupię, po następnej wypłacie kupię, no i już wziąłem i kupiłem. A Chrisin... CZEGO Kryspina nie mogłeś zawieść? A Kryspin, wiesz, stał z widłami i odganiał tych wszystkich nerdów, co chcieli Kalgara. Nie, to trzymam dla szwagra! Pomalowałem też Kompany czempiona do piątej kompanii, bo też chcę Command skład zrobić, tak jak mam do drugiej kompanii. Hmm. I co poza tym? No mogę powiedzieć w skrócie to, co już w sumie powiedziałem, że z ultrasów dokończę te modele, które mam. A właśnie, do czwartej kompanii chcę zrobić taki motyw, bo oddziały od 1 do 6 to są zawsze battle line, czyli albo mhm. taktykale, albo intercesorze, albo teraz y, infiltratorzy chyba się nazywają. Z mhm. Shadow Spear. W każdym razie ze strzałką. Mhm. No i chcę tak zrobić, że oddział taktyczny numer 1 w czwartej kompanii to będą chłopaki z rogue tradera. Oddział numer dwa to będą modele z drugiej edycji, te takie marisowe Marisowe oddział numer 3 z trzeciej edycji i tak dalej. Okej. Okay. Taki... Progres. Żeby, żeby urozmaicić troszkę Kolekcje. trupsów. A czekaj, Pierwsze, żebyś pierwszej edycji modele znajdziesz? No z Latają po Allegro. Latają, stary. latają, bo może, może się zdarzyć że będą drog, drodze, nie? Chyba, że Ci mm, uda gdzieś mm, znaleźć coś takiego, nie? Tak, taktyka, ale Słuchaj, tak, ja jak, ty, ty, ty. jakby co, to ja mam trochę jeszcze. Mam metalowych z balot rączkami i z tymi starymi bolterami. Ok. To mam ich jeszcze trochę. To możemy się zgadzać. No, to się zgadamy. Zrobisz z nimi porządek jakiś. No, tak są że... biki i są te ścięte takie pierwsze. No, no, no, no, no, no. I te takie z kołnierzem masz. Yy... Mm -hmm, Markośem. Markośem, no. Także tak, i to w sumie tyle. No, jeszcze tam jakiś samolot się trafił, oczywiście, w jednym do 144. A myślałem, że do... jako przerywnik, nie, nie, do 40. Kiedyś pewnie w latacze pójdę. Za ileś lat. Także tak, no nadal idzie troszkę wolniejszym tempem kolekcja Ultrasów. Lotra nie malowałem w ostatnim czasie, natomiast jest kilka modeli, które zakupiłem i czekają na pomalowanie, także powoli do przodu. Tak mi przypomniałeś, wspomniałem modelstwo, modelstwo modelarstwo redukcyjne. Nie wiem czy kojarzycie, ale Kryspin wszedł w model. A Amomig. Momiga wszedł. Czy ma, ma folder? czy ma folder. Ma katalog Amomiga i może mieć z dnia na dzień. Wszystkie rzeczy do Amomiga, które są w tym folderze. Co o, o folderze, jeszcze jedna zaraz, no, fajna uwaga. Ale wszedł w produkty AK, czyli te wszystkie takie brudzinki, pigmenty, mm. rzeczy do, wiesz, jakiejś tam rdze, możesz zrobić mm. bardzo fajną, bardzo fajną właśnie takiego modelarstwa redukcyjnego, więc będzie miał długo, już, już chyba złożył zamówienie, w ogóle, już do niego będzie szło całe tam chyba trzy regały tego. że znaczy, takie małutkie regały, mm. regaliki, no ale mimo wszystko, rozwinął trochę swoją ofertę elementów modelarskich, co, co mnie bardzo cieszy, bo te produkty AK są świetne. No a Amomig e, zrobił swój własny folder, który jest grubą księgą, księgą. Nie wiem, czy to jest folder na ten rok, czy na to półrocze, czy coś. Mm -hmm. Ale są tam poradniki. I na końcu a. możesz to otwierasz. na przykład masz ten produkt. Jak użyć danego produktu. O Jezus Maria. Tak. I jest ten produkt zastosowany ten produkt jest zastosowany, i jest pokazano po prostu jak ten dany produkt użyć, jakie wiesz o, zrobić z niego wersję, po prostu masz tutorial normalnie w katalogu. To mm. jest moim zdaniem bardzo fajne, bo nie masz tylko zdjęcia, opisu i ceny, czy tam numer, numeru katalogowego. Tylko masz jeszcze zrobione zastosowanie, więc możesz to otworzyć, o takiego efektu szukałem, no. no To to Wiesz co, to jest fajne nawet dla początkujących, nie mówię o Bardzo początkujących malarzach, ale jak, jak wcześniej malowałeś, a nie miałeś kontaktu z, pigne, z pigmentami, nie wiesz jak... Z takimi specjalistycznymi produktami. E, wiesz, e, nie wiesz czym to się je i, i widziałeś na przykład, Sisi ma świetnie defgardów zbudingowanych fantastycznie. I wiesz, o, może bym chciał na jednym czy dwóch pojazdach taki podobny efekt. Tak. No to masz od razu, wiesz, ok, muszę kupić tam farbkę i zrobić z nią to, to, to i to. Wymieszać Dokładnie. ją z czymś tam, zrobić ta, taką techniką, taką rzecz. I... Dodatkowym bonusem jest to, że są pinapy w tym całym w katalogu. Można... <laughs> więc są laski, wiesz. Chyba dwa czy trzy zdjęcia, dwa znalazłem podobnie. A to trzy. jest jeszcze legalne? Co pinapy? A, że kobiety są tak uprzedmiotowane, tak? No to jest, mi... ja, ja bym ja normalnie jak widzę kobietę w Bikini, to jestem tak urażony, że muszę szybko założyć blok na tam gleżej i o tym napisać. <grym> <grym> to jest Nie obrzydliwe, no. stary. Znaczy ty, bardzo, tak. Ja, ja też <grym> spojrzę na to z obrzydzeniem. I dlatego szukałem kolejnych zdjęć, które były w tym kategorii. B bardzo fajne Lubię żygać. Bardzo fajne, zrobione właśnie takie no, pinapy, bardzo ze smakiem, mhm. żeby nie było, bardzo ze smakiem zrobione, takie, wiesz, druga wojna światowa, jedna była, a druga była taka nowoczesna pilotka niby, nie? Mhm. E, oczywiście miałam dekolt, w roz, roz, rozszerzoną tą korszulkę, miałam bardzo... ten e, strefny. Nie mogłem na to długo patrzeć, ale musiałem zapamiętać, żeby pamiętać, jak wygląda szatan po prostu i... I, i, i jaka to jest, jest pokazać. Ale napisałeś do nich, że czujesz się urażony i nie, że po powinni nie kupię, przeprosić? Nie, nie, po prostu nie kupię ich produktów nigdy, wiesz? A I... to tak się nie robi, to nie, nie możesz tak. Musisz nie. o tym napisać. Będę, bo... Będę Musisz bojkotować. bojkotować i najlepiej napisz Założę do tej modelki, zbyt. żeby ją zwolnili. To w taki sposób na pewno y, uratujesz, wiesz, uratujesz y, zachodni świat. świat i przede wszystkim pomożesz tej dziewczynie mhm. w pracy, na pewno. jak ją zwolnią. Na tak pełen, będzie najlepiej. Na pewno, tak, jak 1, tak jak Formuła 1 tak, zwolniła te wszystkie dziewczyny... Yy, zrobi karierę stary. na pewno w ten sposób. No nie ważne. abstrahując już od dywagacji moralnych. E, tak, bardzo fajnie, że wszedł w te produkty i tam. Coś jeszcze szwagierstwo i u mnie to wszystko? Myślę, znaczy też, wiesz, o tyle fajnie, że, że e, Crispin tak naprawdę co miał? Citadela? Produkty? Tylko i trochę miał, trochę ten miał... Ford, że... miał. I Wamodu miał naszego ludzkiego. Vamod i Paintforge'a miał. No. Kępki. Także pędzelki jakieś... Ale pędzelki i... miał, ale to... Italieri Italieri. I I talieri i... trochę Excela jakichś tam produktów typu tak, nożyki tak. i takie dalej, ale... A tu po dwa-trzy produkty, a teraz no. po pierwsze przed w duże zamówienie od Paintforge'a, od Sławka w Karundziazie, Paintforge'a. Dużą, duże zamówienie. Sławek EU. od Sławka, tak, od Sławka Eł <laughs> zrobił duże potentat. zamówienie. <laughs> potentat, potentat kępkowy. Zrobił dużo zamówienie, chyba na 1000 złotych, gdzie przy, w momencie, kiedy kremka kosztuje chyba tam 17 czy ileś złotych, no to to jest sporo zamówienie. Zasiał trafić. Więc ma, całą, trafić. W sensie, więc ma całą, no. cały regał jeden zostawiony produktami, no i teraz ten MIG, MIG, Mig Jemenes, e, produkty i AK, bardzo fajnie, bo dużo będzie można rzeczy. Nawet jakieś kredki do Gwenderingu. A tak, tak, mówi mi Że coś. Takie, się. jak masz na przykład, bardzo fajny efekt jest tego, jak robisz na przykład. Widziałem właśnie na tutorialu, w którymś podręczniku tam, czy w tym katalogu, że jak masz spychacz jakiś na przykład mm. przy windykatorze, masz taki spychacz. Możesz spychacz, że go zakleić. Albo na chimerze możesz. I na chimerze, chimerze. tak. Mm. I są te zęby tam. I ktoś pomalował je na metaliczny kolor Led Belczerem, mm -hmm. Noil, e, Dry Brush Led i później jeszcze wziął kredką, zrobił same krawędzie. Mm. I to dodawało takiego. Wiesz, naprawdę jest start. Ten jeszcze katalog. ten jeden procent. Tak, jeszcze ten jeden to jest taki final touch, nie? Definitive mm. touch, po prostu taki wykańczający po prostu element, ruch na modelu i wyglądało to naprawdę świetnie, no, widać różnicę między bez a z, że mm. powiem, nie? Więc tak, no, to by było chyba tyle na nasze warsztaty i taki krótki plug, jak to się mówi, naszego lokalnego sklepu. Cóż, przechodzimy do nowości, które będziemy mm. mieli... Mamy 5-metrowy zwój z wypisanym... Tak, Jezus, tutaj przy, przy, przygotował ten, jak się nazywa, e, zwój... Konspekt. Konspekt. No dobrze, mamy czterdziestki, do 40 mamy, co mamy, zaczniemy od trzecia seria DeschGuardu Space Marine Heroes, tak? Ktoś z Was wie więcej na ten temat? To ja jest pewne zaskoczenie, bo jak wypuścili hmm. zajawkę do Space Marine Heroes sezon trzeci, że pojawi się w Japonii i zajawka była w kolorze, kolorze zieleni. Jeżeli pamiętacie, to wszystkie grafiki towarzyszące pierwszej fali były niebieskie mm -hmm. i to byli Ultramarinsi, wszystkie fali, fali drugiej były czerwone i to byli Blade Angels. no i tutaj były teorie Salamandrzy. Salamandry, salamandrów no dlaczego nie robi salamandrów. ja nie mam internetu. Chapter jak każdy inny. no znaczy, jeden jak... wiesz, jeden z oryginalnych jakby legionów. Tak. No i przy okazji względnie popularny chyba chapter. Tak, ale... Plus, że można, wiesz co, można ich fajnie, unikalnie y, zrobić i. swoją o... stylowe tak. te wszystkie. Ma... Ognie, skóry, ogień, i... takie klimaty. Tak, tak, tak, tak. definitywnie. Że się nie przebija za bardzo w czterdziestce poza bohaterami, ale w 30 jest dosyć takie. Mhm. Yy, yy, Anvil yy, Industries mm -hmm. Is, czy Puppet War, o, y, dużo film robi, bardzo dużo upgrade paków do Salamander. Tarcze, jakieś hełmy takie w smo, smoczym wydaniu. Salamander no. czy Salamandrów? Znaczy, Salamander to byśmy jako o zwierzętach no, mówili, właśnie. a nie wiem jak będzie w kontekście Legionu czy chapteru Space Marigo. Nie, tak zostawiam się tylko. Salamandrów podejrzewam. No, w każdym razie wyszło na to, że <coughs> Heroes wcale nie muszą być bohaterami. Mm -hmm. Bo będzie to Edgard, czyli jeszcze więcej monopołzów, jeżeli macie za mało monopołzów z Dark Imperium, Easy to Builda i... Ale pomyśl w ten sposób, to będą góry. inne monopołzy, więc... No inne, jak chcesz sobie urozmaicić, jak najbardziej. No. Znaczy wiesz, jakby o to chodzi, bo jak kupujesz nawet tego boksa Plague Marinów, takiego hmm. powiedzmy w domyśle nie monopołzów, mono no to, to jest monopol z dwoma czy trzema opcjami, tak, że hmm. masz ten korpus, pasuje do niego na przykład, nie wiem, pięć główek hmm. i dwie pary rączek, że albo w ten korpus akurat wchodzi albo na przykład plazma, albo bolter, albo na przykład jakaś tam broń biała która akurat tak, w innym wypadku musisz ciąć, strafować i tak no, dużo bajerowania z tym jest. Zwłaszcza, że Depguardi są bardzo przekombinowani i mm -hmm. jest ich trudniej troszeczkę skonwertować niż, niż Space Marine'ów, które jednak mają dużo tych takich płaskich, czystych powierzchni, że jest. Jest No są bardziej organiczni, więc łatwiej będzie nawet, jeżeli coś nie umiesz konwertować, to po prostu zaglutować to czymś. Zagl po zaglutuj, pomaluj i powiedz, że... No, Mała kropelka butaprenu naprawi ten błąd śmiesz się, ale no ten, ta metoda, którą ja tam gdzieś tam słyszałem, ale spopularyzował no chyba ostatnimi czasy ją właśnie e, anklatą, e, która jest po prostu, że przyklejasz coś super glue i posypujesz e, baking soda, tak, sodą oczyszczoną i automatycz, to co automatycznie robi? przede wszystkim ci klej się ściąga mhm. i wypełnia ci przerwy, nie? więc jeżeli masz przerwę, np. przykleiłeś, no załóżmy rączkę, Najpra najprostsza metoda na konwersję jest taka, że odcinasz komuś rękę, mhm. ucinasz fragment, żeby delikatnie ją pod kątem przykleić tak. i tą powierzchnią, którą od odkleiłeś, przyklejasz ją z powrotem. Ale zostaje ci dziura taka tutaj, nie? w miejscu, w którym stary, na starego styku, więc wlewasz tam troszeczkę kleju, posypujesz zoną oczyszczoną. wlewasz trochę, trochę kleju, Nigdy posypujesz. się tym nie przejmowałem w kontekście Space Marinów w robię tak jak Przejmowałbyś się, się, bo znaczy, nie, nie Tak, nie przejmowałem się tym, bo jak zakładasz Paldron, to tak nie widać po no prostu. No tak, ale wiesz, gdzieś musiałbyś, zrobić, papą, byś odłamać, to... wiesz, musiałbyś odłamać rękę z modelu i zobaczyć, że było tam coś cięte, nie? Ale może, może Znaczy nie, to jest fajny sposób, bo nie każdy robi spoiśmarem. A szczególnie jeśli tak, już spinujesz, no to kropelka kleju soda oczyszczona, Chwila odczekać, kropelka mhm. kleju soda oczyszczona i tak Fajnie. możesz nadbudować i Spróbuję sobie e, kiedyś tak Często zrobić. wykorzystują ten, ten element super glue i soda oczyszczonej w tych wszystkich 5 minute crafts na YouTubie, mhm. Na Facebooku. Że właśnie, o, no pokażemy ci jak naprawić ci twój, wiesz, uszczerbek na jakimś stole. Zalewają to super glue, później to szlifują. Także bardzo fajna metoda. Aha, tak, farby kontrast y, zostały z, z, z, zaanonsowane. Zresztą <głos》>, tego słowa użyję. Zapowiedziane y, przez długi okres czasu było coś mówione, że będzie coś, do, że uda Wam się osiągnąć jakiś kontrast, słowo kontrast tak, było rzucane, e, Zwróćcie uwagę, jeżeli nie widzieliście, to wejdźcie sobie na kanał Warhammer TV i obejrzyjcie, tak. bo są dwa. Mnie bardzo rozbawiły te filmiki, mhm. bo zrobili takie... Toczka w toczkę parodię, czy no, spufy to się mówi, tak? Spufy, tak. Scena, e... ujęcie po ujęciu, wszystko jest tak jak w oryginalnym. Tak, jedno z Matrixa, mhm, a, drugie jest a drugie z Konana Barbarzyńcy. I z udziałem pracowników y, Warhammer Gieby. Community Teamu, między innymi Duncana hmm. i Piciego, Chris'a Picia, Czyli ci dwaj, którzy najwięcej robią tutoriali malarskich hmm. na Warhammer TV. I muszę powiedzieć, że Duncan bardzo dobry akcent Schwarzeneggera. Bardzo robi. fajnie, bardzo fajnie mu to wyszło. No? I to są takie zajawki troszeczkę tego właśnie, że no tutaj jak poprawić malowanie w takim sensie, żeby było łatwiej, było szybciej, było mniej y, przytłaczające dla człowieka, który to wchodzi, mhm. albo przyspieszające proces dla człowieka, który już to dłużej robi. No i wymyślili te farbki kontrast. I już raz, tak. To nie jest ich wersja po prostu, tutaj odpaliłem przed chwilą. Bejcy. To nie jest y, wersja Quick Shade do Army Paintera? Nie, nie, nie. nie. Wiesz A nie co? działa na podobnej zasadzie? Nie, nie, nie do końca, bo w bejce przy Army Painterze musisz mm. najpierw położyć dosyć wyraziste kolory mm -hmm. bazowe i dopiero pokryć model, zanurzyć Bajce Dla osób, które nie wiedzą, y, to jest. Kupujecie taką puchę, która wygląda jak pucha do farby do malowania tak. ogrodzenia, podobno straszliwie śmierdzi to. Nigdy nie używałem, ale czytałem takie opinie w internecie. Kładziecie bazowe kolory na modelu i zanurzacie cały model w tym, czekacie aż to spłynie, zaschnie i macie jakby cały model wycieniowany. Tak, bo base Army Paintera jest na tyle gęsta, że ona pokrywa faktycznie cały model i spływa w zagłębienia i jest jaśniejsza na, na płaskich powierzchniach. Mm -hmm natomiast nadal zostaje na tych płaskich powierzchniach więc malując model w bazowe kolory trzeba... załóżmy, jeśli chcesz mieć maksymalnym kolorem mieć troszeczkę ciemniejszy od washa, tam elf flash to musisz elf flashem umyć, pomalować model i zabejcować i wtedy będzie o ten ton Ciemniejsza farba, hmm. czyli bardzo modele przygotowywane do bejcowania wyglądają obrzydliwie po prostu dla mnie, bo to jest taka, takie modele trochę w anime wyglądające. Po prostu wszystkie kolory są takie super, z tym że nadal, nadal tu masz więcej kroków, bo musisz tak, wszystkie tak. bazy położyć. Tak? Położyć wszystkie bazy, kontrast z tego co widzieliśmy działa w ten sposób, że wszystko psikamy korak whiteem, czyli białym. Takim lekko szarawo-białym podkładem, bo on nie jest idealnie biały. Znaczy mówisz o tej nowej, o tym nowym podkładzie, bo oni mają nowy ale podkład? To jest, to jest... Nie, oni mają to jest nie czy znaczy, chemicznie jest inny, ale kolor jest? Nie istniejąc. nie właśnie nie. Gdzieś, gdzieś czytałem, że on jest off white, to, to, to co mówisz? No to on mówię, nie... Corax White jest <coughs> off white. No, okay. On jest tak naprawdę delikatnie szary, ale no tak. ten, który jest. za sądzę, że to powiedział? Tak, tak, to że ten, który jest. To nie jest ta sama farba, ten, który jest do. Nie jest do kontrastów. Czyli ma dopiskę tam na puszce? wam, tak. że będzie bardziej błyszczący. Bardziej błyszczący, będzie właśnie. Tak, Też tak myślę, że on będzie, może jakiś inny skład chemiczny, tak jak mówisz, ma, żeby te farby bardziej spływały po tym i z tych krawędzi spływały. Nie wiadomo jak to, nie wiem jak oni to osiągnęli. Czy Bardzo zrobili? chcę przetestować. Czekam kiedy Crispin będzie miał dostępne, na pewno kupię niebieski, ultramarine blue. Powinieneś, bo możesz eee, przyspieszyć sobie robotę. Dokładnie. Nie? I zrobię, myślę, że zrobię porównanie, w sensie, że zrobię marina starą techniką, mm -hmm. layerową, łoszową. Czyli znaczy ja, możemy to połączyć, bo ja wtedy też będę robił coś, więc może zrobić marina na przykład i pokażemy ludziom to wygląda. Zawsze chcę dwóch marinów, tak? Jednego metodą, którą zawsze mm -hmm. robię i jednego farbką kontrast. Bo ty normalnie Dominic. robisz spray Manno Skalgar i... Spray Blue. Glejzyki wash, wash Drachenkoff, Nightshade. Pierwszy highlight Calgar Kalga, Blue, drugi highlight Fenrisian Grey i na koniec wszystko jest zaglaizowane Guliman Blue. Okay. A tutaj teoretycznie kładziesz jedną farbę, podkład i farbę. Znaczy inaczej, no tutaj położę ten kontrast, mhm. bo kontrast Ci robi jakby bazę i łosza. Bazę i łosza i od razu highlighty Ci robi. Jak no, się przyjrzyć tym zdjęciom... Wiem, no... wiem, widziałem, ale na niektórych pancerzach, na, na na przykład kolejnikach na, u tych, u Primarisów było widać taki ja, bardzo jasny po prostu. Więc no tam pewnie ta się spływa, się... bo ona jest rzadka, no, ta, no, ta farga, ja nie, nie? myślę, nie? że i tak edge porobię. No, no okay. pewnie, żeby wiesz, bo o co o, o, o chodzi? Malując tak z Primarisa na przykład jakiegoś, Space Marina, możesz go wystawić na stół, teoretycznie już jest kolorowe, teoretycznie jest jakieś. Tak, to są do takiego typu, typowego tabletopa. No. I możesz grać, możesz Sub, wziąć... Super opcja dla osób, które, nie wiem, w Power Gaming i mi, Dobra, to muszę na turniej mieć Dokładnie. 15 jetbików i muszę je zro Słuchaj, mieć zrobione sieciuchko. będzie 34, będą 34 kolory z tego, co tak widziałem, mm -hmm. bo była gdzieś prezentacja tych wszystkich kontrastów zrobionych i tam przy każdym był primari Primaris jaki 7 mm -hmm. i było 17, 34 farbki na tym zdjęciu, więc może będzie więcej, nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej by mówili już od razu o, o docelowej liczbie więc y, jest trochę wyboru i na przykład tak jak teraz malujesz znajomemu figurki do talizmana gdzie on by się nie bawił w highlighty i w cieniowanie on mógłby sobie wziąć te figurki i pomalować może nie te konkretne bo u nas dużo takich drobnych detali których ta farba mogłaby nie, nie, nie pokazać ale załóżmy tak jak mówisz power gamer znaczy, power game, że to tak trochę no wie no, no, ale ale ludzie którzy grają i dla nich malowanie jest drugorzędne. orków do pomalowania malowanie i... jest drugorzędne to jest super, po prostu bierzesz kilka farb, malujesz i pokazuje no jest koleś, który na internecie jest taki film krąży, nie pamiętam, jak się gościu nazywa, ale pokazywał efekty pracy i no naprawdę to fajnie wygląda na podstawę do dalszego ewentualnie rozwinięcia malowania albo do zostawienia. Wiesz, no, ja... nikt Ci tego na siłę nie wciska. Jak, jak chcesz malować po staremu, to se maluj po staremu, a jak Bo chcesz za... pęknąć sobie tak, to... Zawsze możesz zrobić tak, jak na, Kto... na chwilę obecną planuję, że kupić sobie te kolory, które przyspieszą mu bardzo pracę, a później reszta robić detali. Ktoś, to... ktoś fajnie to komentarz to nie napisał, nie pamiętam czy na polskiej grupie, czy na angielskiej, ale że... Yy... Wszystko, kibicuje wszystko, co na zasadzie, że będzie kibicował wszystkiemu, co sprawi, że. Masz więcej opcji. Że, nie, że będzie mniej szarych modeli. Tak? Dokładnie, dokładnie. Nawet ktoś, kto jest powiedzmy, no niezbyt utalentowany plastycznie, mhm. będzie mógł chociaż te trzy kolory machnąć sobie w jeden wieczór te, te to dwa, trzy oddziały fajnie. i będzie to wyglądało ok przynajmniej. Kolejną rzeczą, która się pojawiła jest nowa seria Siege of Terra. Tak naprawdę. Która zastępuje nie? nam herzję Ho Horusa. Horus, Herzja Horusa się kończy, już, czy już się skończyła? Już się, się skończyła. Która była, jaka była ostatnia książka? Ostatnia Beryl była Dagger. Zakopany Sztylet. Zakopany Sztylet, okej. Okay. Więc e, zakończyła się Herzja Horusa i rozpoczyna się The Solar... E, przepraszam, Siege of Terra i pierwsza książka to jest The Solar War, e, Johna Frencha, jeśli dobrze pamiętam? E, John French chyba tak. napisał, mnie. No i oczywiście, po pierwsze, mamy z tym związane masę gadżetów, mamy podstawki ładne. Znaczy podkładki. tak, książeczkę można kupić za, na stronie GW albo za stówkę gołą, albo no. za 189,95. Można kupić <grytanie> <grytanie> <grytanie> można kupić książkę, do tego mamy coasterki pod jakieś tam kubeczki mm -hmm. z logami Solar Auxilia, czyli tej jakby ówczesnej Gwardy Imperialnej. Mm -hmm. y Jeden jest za Quillą, nie wiem czego to jest symbol. A to nie jest właśnie stary Solar Aquila? Strzeleżer Floty Imperialnej, dobra. Tak. Iron Warriorów i Imperial Fistów. Mhm. Do tego mamy karty do gry z podobiznami bohaterów. Mhm. Więc tutaj na przykład jest Nataniel Garro jako dziesiątka Pik, zademonstrowana. I podejrzewam, że są inne arty z zakładek po prostu mhm, Herezji Chorusa. No i sama książka, gdzie będzie skupiała się głównie na zmaganiach Rogaladorna i imperialnych pięści z żelaznymi wojownikami Puerto Rabo. Wiesz, jak pomyślisz, że książka e, może kosztować powiedzmy w twardej oprawie, gruba z 90 złotych, podkładki z 70 znając GW, no to to masz 160 złotych za dwie rzeczy, masz jeszcze karty i, i... co jeszcze? Karty, karty i karty, I karty. karty jeszcze. No ale są trzy rzeczy. Czy te karty są w pudełku, tak? No, takie pudełeczki. Aha, znaczy, okej, okay, boxiki. No to masz, no, jak zwykle w GW, w takich rzeczach masz, płacisz po prostu no znaczy, to jest, to jest, słuchaj, do, dla kolekcjonerów, tak? Jak ktoś nie chce tych wszystkich pierdół, to sobie może kupić gołą książkę albo, albo wersję elektroniczną <coughs> na jakiegoś tam Kindla czy coś. No to. No i sam jestem ciekaw, co z nią będzie, bo yy, skończyłem czytać chyba z miesiąc, czy dwa miesiące temu, yy, Berit Dagger, Szwager chyba też? Mhm. Nie, ja jeszcze nie zacząłem. Jeszcze nie zacząłeś. Udało mi się skończyć Berit Dagger i muszę przyznać, że jest może nie jedna z najlepszych pozycji w Herezji Horusa, ale jest na pewno w środkowej stawce, jest spoko. Jest spoko, nie jest jakaś strasznie rozczarowująca. A kto pisał Berit Dagger? Gaj heili chyba, strzelam w tym momencie, yy, skupia się głównie na devgardach, mm -hmm. którzy zaczyna się od tego, że pacyfikują jakąś tam yy, jakiś forge world, z tego co pamiętam, yy, przy okazji Mortarion spotyka się z powrotem z Kalasem Tyfonem, mhm. czyli Tyfusem, który, który kilka książek wcześniej odłączył się z, ze swoim okrętem Terminatus, Ek, Terminatus Est. Terminus Est. Terminus Est. Z, odłączył się od głównej floty DevGardów, żeby, nie będę spoilował, żeby znaleźć pewien artefakt. Mhm. A, a co, co było dalej, to jakby, no, poczytajcie sobie. It Involves Dark w Angels ty W tytule jest podpowiedź chyba, co to za artefakt, nie? Nie nie. nie. Buried Dagger jest czymś innym, ale to też musicie przeczytać I to jest dosłownie zakopany style Po prostu To jest dosłownie zakopany sztylet To w się sensie nie, że Buried in His Chest Dowiecie się, bo to ma kilka znaczeń jakby, ten zakopany stylet ma kilka znaczeń w książce i, i oni się do, łączą swoje siły z powrotem, no i zaczyna się wycieczka na terę, No i coś, co już wiadomo z Flafu sprzed, kilkudziesięciu sprzed lat. tysięcy lat, okazuje się, że znaczy, Tyfus mówi Mortarionowi, że nawigatorzy zdradzili. No to też się dowiecie z książki, czy zdradzili, czy nie. Ale że zdradzili, no i on mówi, że trzeba ich y, wszystkich mieć y, ścianę, pozabijać, bo są zdrajcami, ale no wiem, Mortarion, że ty nie lubisz sekerów, ale no, znamy się od dawna, wiesz, że jestem sekerem, ale tam, żeby ci zrobić dobrze, to nie używałem mocy, żeby w ogóle było fajnie, ale teraz muszę użyć mocy, żebyśmy mogli dolecieć, bo inaczej będzie kicha i Horus się obrazi, i w ogóle nie da się, wiesz, nie, nie poczęstujecie burgerem. No i się zaczyna fabuła jakby I to jest wszystko przeplatane Dzieciństwem Mortariona Znaczy dzieciństwem, dojrzewaniem, dorastaniem Mortariona Na planecie Barbarus Gdzie spadł mhm. To jest planeta, gdzie W wyższych wyższych partiach Gór, no taka górzysta dosyć kraina W wyższych partiach gór jest Taka trująca mgła toksyczna I ludzie Ludzie żyją w dolinach, gdzie ta powietrze się nadaje Mniej więcej do oddychania Natomiast całym jakby, całą ludnością żyją, żyją, Boże, żyją, rządzą. Całą ludnością rządzą, rządzą jakieś takie bliżej nieokreślone stwory, i nie wiadomo do końca, czy to są ludzie przemienieni przez siły chaosu, prawdopodobnie, mhm. albo jakaś rasa ksenosów, które w jakiś tam sposób są też skoligacone z chaosem. To nie matujemy. jest do końca powiedziane, więc mhm. jak szukacie tutaj odpowiedzi takiej definitywnej, to nie znajdziecie. Opisów tych, tych stworów, one są kształtne ogólnie, też nie ma jakoś za, za, za dużo. No i Mortarion po prostu dostaje się pod skrzydła jednego z tych wodzów, którego szkoli na, na, na takiego swojego jakby generała, coś takiego, porucznika. No i spotyka się z Kalasem Tajfonem właśnie, <śmiech> który jest tam atakowany przez jakieś, jakieś tam stwory, pomaga mu. No i ogólnie poznaje tych wszystkich ludzi z dolin, zaczyna jakby rozumieć ich los, no i staje się, chcąc, nie chcąc, bo bardziej nie chcąc, staje się ich przywódcą. No i zaczyna prowadzić taką wojnę podjazdową z tymi, z tymi władcami tej krainy, władcami planety Barbarus. I, no i się fabuła się toczy i są równolegle takie... Wielu książkach były takie motywy, że masz tak, tak. Z, mm. z Ravengardem też była tak, książka, to jest ogrom młodość Primarky, mm. wiesz... Ale oczywiście mówimy o książce Burry's Dagger, nie tak. Solar War. Tak, Tak, No, ale to jest jakby wprowadzenie. Aha, okay. No i nie Wiemy, że Mortarion żyje, tak? Mhm. No i jakby... Ale co to za życie? <laughs> co to za życie, dokładnie. No i książka się jakby kończy w momencie, w którym The już wpadają wpadają do segmentum so, Solaris, tak mhm. to się nazywa? Solar. solar. Segmentum Solar, Uważam, że nie jest to duży spoiler, no bo wiadomo, że brali udział w Siege of Thera, natomiast to, co się dzieje po drodze, to już sobie przeczytajcie sami. No i właśnie w momencie, w którym Berit Dagger się kończy, czyli siły, siły wojmistrza, marszałka Horusa yy, nacierają na Terę. Yy, oczywiście oni nie będą zaraz na Terze, yy, bo tam chwilę jeszcze spale planet po drodze. To cały układ słoneczny jest ufortyfikowany, tak? No. A, i jeszcze jest y, fabuła w Bride Dagger, to jest y, Malkador zbiera tych, zbiera szarych rycerzy i, i, i pomimo tego, że y, któryś tam z pisarzy mówił, że Knights Errant to nie są szarzy rycerze, to są szarzy rycerze, bo ich po prostu mówi im, że macie misję wykon do wykonania ludzi do wyszkolenia, ale nie będziecie brać udziału w Siege of Terra. Wy lecicie na Tytan i sobie tam będziecie siedzieć. W gęstej mgle nikt was nie znajdzie. <laughs> Lecicie sobie tam i będziecie sobie szkolić tych. I wybiera ośmiu tych y, ośmiu y, rycerzy, którzy tam mają być tymi głowami tego. Dobrze wiemy, że rewiul Arwida jest szefem i będzie pierwszym masterem, tak? Mm, tak, tylko że każdy. Y, ciekawe jest to, że jest tak to dużo w domyśle, bo y, są pewne hinty odnośnie to kim jest, bo jest kilku rycerzy, których znamy, tak, jest, mm -hmm. y, jest Garo, jest y, właśnie Arvida, jest, y, o Jezu, y, ten Ravengard 1, y, Nakona mm -hmm. y, Tylko, że jakby Malkador im daje takie monety z imieniami, z imionami, że mają odrzucić swoją, totalnie już odrzucić mm -hmm. swoją starą tożsamość, odrzucić swój stary Legion. I od dzisiaj, szwagier, ty jesteś Zenon-niszczyciel i jesteś grandmasterem drugiego na przykład, wiesz, drugiej kompanii Grey Knightów, mm -hmm. tak? I tak to wygląda. I jest niedopowiedziane i, i myślę, że kilku z tych Szarych Rycerzy to może wyjdzie w jakichś tam książkach późniejszych. To są jacyś właśnie z Traitor Legions, jacyś bohaterowie, bo jest kilka hintów takich, yy, bo wszystko A, to jest już sygnalizowali od tak, czasu, ale więc. wszystko jest jakby powiedziane z, z perspektywy Nataniela Garro, który nie wszystkich zna, niektórzy mają hełmy mm. na przykład, ale z, yy, opisy są, że na przykład gość opierał się na jakimś tam kosturze, albo że miał bardzo bladą skórę, albo że miał jakieś tam oczy takie specyficzne, więc jeżeli... A ja, który, który się poświęcił na sadku Horusa, żeby tam mogli... Saul te... Tarwitz? Nie, yes. Knight's Errand. Tam, coś, bo później jak yy, Liman Raz poleciał... Ares Wojtek zginął na pewno z, z tych Iron Handów, albo Iron Warriorów, nie pamiętam, z któregoś z tych dwóch był. A niektóryś, albo Jakton Cruz, albo... The half heart się poświęcił. No, no, no. no, no, no Tarvis się poświęcił. No. Też. Nie, bo chodzi mi o to, że bo oni zrobili te tajne znaki ironiczne, mm. dzięki którym potem wilk, wilcy mogli trafić do Horusa, tak? A no dali mu taki, wiesz, yy, tracking device o no, <głos> coś w tym stylu, po nie? kruszki chleba, po których miałem. Tak, no. dokładnie. No, ale książka jest spoko. Ogólnie fajnie się czyta. Yy, jest ten build-up cały do tego do Siege of Terra. Ogólnie na terze jest... Yy, Klimat Właśnie, jest jeżeli dosyć... byście chcieli sobie y, takie informacje trochę o tym Siege of teraz bez spoilerów poznać i znać angielski, to na Warhammer TV są wywiady takie 15-20 minutowe ze wszystkimi, wszystkimi, wszystkimi pisarzami, którzy zebrali się w pokoju i rozkminiali. Bo nie już spisali wszystkie, nie? chyba nie zdać y... po kolei. Znaczy, Na pewno jest... kilka pierwszych jest napisanych. Mm -hmm. I wiesz co, jest, jest na pewno layout, że co, co ma się wydarzyć, a tak. szczegóły to oni sobie będą sami ja, bo dopracowywać. bo że chyba jest znana liczba książek, która będzie bo... moment, chyba tak, ktoś to się tak, chyba tak Osiem... Tak coś właśnie się teraz, kojarzy. teraz. Wiem, że Demski wiem, że Bowden, bo widziałem ten z nich wywiad, chciał, żeby Sanguinus zabił Lorgar'a, ale mu nie pozwolono. Tak. I wiemy, że... by zginął jak taka ostatnia suka, żeby widział, że to był błąd, że... Tak, że ma, ostatni... Przebły... ma przebłysk... What have I done? Mm -hmm. I, i, mamy, eee. I wiemy na pewno, że Dan tam napisze ostatnią, nie? Tak, bo... Bo ogólnie... zaczął herezję, więc... Tak. Ma skończyć, tak. Ogólnie jest taki <śmiech> tekst. Zresztą właśnie, a propos <śmiech> Dan był w, w Okskaście wywiad z nim bardzo długi, <śmiech> bardzo fajny. I tam, a propos tego, co mówiliśmy, że nie ma polskich akcentów w Unification Wars, <śmiech> w wojnach unifikacyjnych, e, spytał go Wade Price, czyli prowadzący, co byś chciał, o czym byś chciał napisać, <śmiech> o czym jeszcze nie pisałeś. No i mówi, że jak dotąd to było skutecznie... Um, od, no, Pomijane. Nie, niedopuszczane przez szefostwo mm -hmm. Black Library, ale on cały czas ciśnie, ciśnie i będzie cisnął, żeby zacząć pisać właśnie wojny unifikacyjne. Stary, o ile idziesz? Jak tylko zwęszam w tym pieniądze, no. i skończy Stary, się herezja. linie modeli można zrobić też do tego. Właśnie do tego chciałem Wojnę unifikacyjną, to są na terze, po prostu tak, jak nauczyli tak. wszystkie narody to i Warriors. Księżyc, ogólnie układ Słoneczny powiedział, no. to jest, Robisz no. Thunder Warriors? Kurde, cool, nowe modele. No. No. Masz, masz, ten, masz ten podstawowy jeszcze z Rock Trader'a i później wydali takie heresy yy, armor, armor through the ages. Through ta, the ages. Ta, ta. W wystarczy, że, wystarczy, że tak jak Battle at Calf wydadzą boxa Unification Wars i będziesz miał... Albo nie zrobi Unification Wars w skali na przykład Adeptus Titanicus'a i już będziesz miał fajną zabawę. No. Tak zobaczymy, no, na razie nie skończą jedno. Tak, jasne, jeszcze, jeszcze mi zostało trochę do zrobienia. Dobrze, po Więc... Solar War mamy sisterkę? Sisterkę, tak, tak. pomalowana. No, wyszła sisterka. sisterka ta, co kilka miesięcy temu był render 3D pokazany. To teraz już jest fizyczny model, został pomalowany. I poza Mordką, która moim zdaniem wyszła tak no, sobie. Zwykle, niemiecka, to niemiecka. Tak, energowska pływaczka, atletka. Ale że jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Yy, model sam sobie Fajny. super, super. Fajny, I kompozycja. Tak, armor jest klasyczny, jest, proporcje są dosyć naturalne, powiedziałbym, yy, z przerośniętym bolterem ze wszystkim. Bardzo fajne akcenty na podstawce, te świece i te róże mhm. poukładane na schodkach. Podoba mi się, bardzo, bardzo ładny. Bardzo sympatyczny model. No, no i mhm. czekamy na, na, na cały ten, na całą linię armii, mhm. sisterek. Dobrze, <coughs> Rycerze Chaosu, Questor Traitoris. Ech. No. Take it or leave it. Znaczy, Podniecam inaczej. się tym tak samo, jak zwykłymi rycerzami, czyli średnio. średnio. Ale bardzo fajnie, że w końcu zrobili, Kod, ja teraz jeszcze nie wiem, bo nikt mi jeszcze tego nie potwierdził przynajmniej, czy to będzie jako upgrade pack do istniejących rycerzy, czy to będzie osobna lista, znaczy ja wiem, że będzie kodeks, to tak, ale czy będzie na przykład, bo to jest normalny Knight, nie? I, teraz I dodatkowa będzie... wypraska. No, no tak. właśnie, czy, to, czy będzie dodatkowa Pewnie praska, tak, którą będziesz mógł kupić osobno? Bo moim wękowanie. zdaniem miałby to sens, większy dla nich finansowo, żeby to były na przykład tam, gdzie masz wypraskę, tak jak jest przynajmniej w Adeptusie Titanicus, jest jest jedne jedna wypraski są ze szkieletem, a drugie wypraski są z, ze wszystkimi panelami. I możesz sobie to psiknąć wszystkie szareografem i psikać sobie na wypraskach. I teraz, żeby z boksów Nightów wyjęli te lojalistyczne i włożyli chaos, chaosowe, a nie dołożyli bo Tam raz na wypraskach najta chyba masz to bardziej przemieszane mi się wydaje nie wiem nie nie nie, to nie zależy jaka jest mnie. kompozycja części o tak w każdym razie mi się wydaje mi się że będzie bardziej, bardziej mi się opłacać zrobić osobnego boksa niż yy, a wiesz, to tu duża część jest różna bo na przykład widać chain sort jest zupełnie tak, inny tak. ta armata w więc może jest szkielet podejrzewam jest absolutnie taki sam tak, tak. powinien być tak. teoretycznie ale właśnie a, że gdzieś... a nie nie sorry, przepraszam Nogi są zupełnie inne, bo nogi mają takie przestawy, tam, mają no. przestawy takie do tyłu, ok, tak? a tak, To nie a nie. Uwagi. lojalistyczne nighty mają nogi jak ludzie. O. Jak dreadnoughty. Okej, to na to nie, to nie, to, nie to uwagi. raz. więc Wiesz co, ty, mi się wydaje, że to wszystko jest inne, bo na Paldronach też masz chaosowe spajki. Okay, no to czyli będzie na osoby, rurach tak? wydechowych na grzbiecie masz chaosowe spajki, czyli chyba wszystko inne. To dobrze, w każdym razie się tak czy inaczej to zupełnie dla nich lepiej, bo nie chciałbym, znaczy, żeby to jest, było to tak... jakieś, jest to jakieś przedłużenie pomysłu, że najpierw był, jak wyszły Nighty, to można sobie było sobie same, same te płyty Pancerza z Forge'a, można było kupić taki upgrade pack, żeby mm -hmm. sobie zchaosić Night'a. Albo wystarczyło, że pomalowałeś po prostu gwiazdy. Znaczy chaosu, najprost, najprostszy w... sposób to było wziąć sobie wypraskę, ta co przychodziła w Land tak, tak. i Rajnosie tak, Chaosu i w, podoklejać, w, podoklejać mm -hmm. sobie podoklejać sobie na tych płaskich Wieszaki powierzchniach na trofea jakieś, no. prościznę i eee, jeszcze zrobili, pamiętam, że były części do Chaosowego nighta jak była ta taka gra, że kupowałeś dwa nighty z, z budynkami tak, i, religie, i tak a la są. battle, battle tak, że się i jeszcze kojarzę, że było coś takiego i chyba nawet to jest oficjalny model z rulesami gdzie masz od pasa w górę to jest ten kornowy Lord of War Lord of To, to, to, się, Lokomoty... Lokomoty... Tak, Lord to of się nazywa Kei... Keitan, czy coś takiego? Chyba tak, to jest I lokomotywa kupuje... śmierci od pasa w górę, a od pasa w dół jest na. Kupujesz, kupujesz Lord of Scouts i kupujesz upgrade pack taki, że mu od... nie przyklejasz go do lokomotywy, tylko przyklejasz go do takich nóżek. I masz to się Keitan, War, coś tam, mhm. off-war nazywa. Oh, I ma in... Ale to ma inne zasady zupełnie. To ma inne zasady niż Lord of Skulls i nie wiem jak to się ma do zasad najtowych, czy to koresponduje w jakiś mhm. sposób. Czy będzie w tym kodeksie? No zobaczymy. Dalej idąc, słuchajcie, yy, zacznijmy, zacznijmy od transportera mechanikum. Mhm. Yy, to jest, no przywołuje troszkę barki desantowe z II wojny światowej, tak gdzieś Bidei. otwiera klapa. Fajnie to tak, wygląda. Dokładnie. Były nawet chyba z tym, nie? Skidarii Omaha Beach. Yy, yy. Yy. Wiesz co, <laughs> yy, DevCore of Creek miało taki podobny transporter z Forza też tak. do kupienia, tylko i wyłącznie. Tylko wyglądał klimatycznie. I wiesz co, widziałem, widziałem już jakiś gościu z, z jakiegoś tam studia chyba malarskiego. Yy, zrobił ankietę, czy malować czy ma pomalować yy, mechanikum Transport, czy a new, a new Chimera for My Imperial Guard. I w, w Photoshopie po prostu zrobił Color Swap. I zamiast tych skitarii, zamiast tych co tam wystają, wstawił gwardzistów. I to rzeczywiście fajna konwersja, że kaunca z yy, Chimera by było, mm -hmm. wiesz, że tam dziesięciu kolesi ci stoi, gwardzistów, ten trap opada, oni tak. się wysypują, wiesz, i że po prostu to ci robi za Chimerę. Nie wiem, jak to się ma wielkościowo do Chimery, ale pomysł fajny. Podejrzewam, że jest zbliżony, bo Chimera nie jest, jest rozmiarowo, czy jak to się mówi... Trochę większa od no, jest, nie? Placek nie taki sam jak Rynosa, może być troszeczkę szersza. Wydaje mi się, że może być trochę szersza. Mm -hmm. Musiałbym w domu wziąć. No dobrze, przyłożyć. czyli transporter i jesteśmy w miarę pozytywnie powiedzmy. Tak, tak, fajnie wygląda, fajnie wygląda. Natomiast wersja czołg. I to jest ta teoria, o której wspominałem, że. Mogę przerwać się na chwilę. Dla mnie wygląda jakbyś postawił wieżyczkę z karabinem na taką lodziarkę amerykańską. Co jeździ? To tak to, mniej więcej tak. tak to wygląda dla trochę, mnie. Trochę tak. Myślę, że wiem skąd u Ciebie się bierze to skojarzenie amerykańska, to się wiem, że jest moją teorią. Pamiętacie jak przy Deadgardach, jak wyszła nowa fala Deadgardów, to spostrzeżenie mieliśmy takie, że wzięli jakiś aspekt tej stylistyki z dawnych czasów mhm. i podbili go do potęgi Tak, do Weźmy mutacje, rogi, macki, jakieś bąble wysypki i tak dalej. I zróbmy to, żeby to wszędzie było, z każdego konta wychodziło i w ogóle, no już y, z rock tradera Kill Teamu, ta grupa po, Geller, Pox, Infecta to jest już w ogóle apogeum tego. Natomiast Deadguardi też mają to, jest wzięty jeden aspekt i przekręcony na maksa, tak? Więc y, wydaje mi się, że y, popatrzyli na feedback i co się ludziom podoba w modelach mechanikum, które do tego czasu były. No, podobają nam się te roboty z lat 50. -tych. Wyglądają jak z takiego sci-fi, takiego jakiś Back Rogers czy coś takiego. No. Nie? Dobra, ej, to ja tu jestem menadżer, wy jesteście designerzy, to macie wziąć te y, roboty z lat 50. I kurwa, zróbcie mi z tego transport taki, żeby jeździł i żeby się kojarzył z latami 50. -tymi. Co możecie zrobić? No, to mm, były te samochody z ery atomowej, tam Cadillac czy coś takiego, z takimi kształtami dziwnymi, opływowymi to może to. Dobra, zajbiście a co jeszcze w wojsku jeździło wtedy? Chyba poduszkowce. Dobra, niech będzie jest okej, okay. i co jeszcze? Jeszcze nie było poduszkowców. I tak, hmm. i tak dorzucali, dorzucali, dorzucali, no i faktycznie, no, nawet ten przód mi się kojarzy, jak są te wyrzutnie rakiet, takie trzy rakiety z jednej, trzy rakiety z drugiej strony, to wygląda jak element karoserii właśnie takiego... Cadillac'a. ...Czy Cadillaca, hmm. czy czegoś takiego z tamtych czasów. Nawet jak zobaczycie, słuchajcie, samochód, który był funkcjonujący samochód, chyba tylko jeden prototyp zbudowany, który był napędzany reaktorem atomowym. No to miał też takie kształty. Więc, było, coś było, coś było Więc coś. chyba w tą A, stronę. A nie silnik odrzutowy miał? jest znaczy, był... silnik, silnik, gdzie był, był napędzany jakby wyrzut Tankowałem auto, ale dostałem białaczkę. Znaczy inaczej, miałem los, los powietrza o, kręg, reaktor atomowy zapewniał Ci nie spalanie paliwa, mm -hmm. tylko reaktor atomowy zapewniał Ci e, napędzanie turbiny znaczy, ja... i turbina wypychała. No to to jest silnik odrzutowy, może powiedzieć, tak? A tak, znaczy ja wiem, że był, że był, że był taki silnik, silnik odrzutowy, nie wiedziałem nic o reaktorze, ale może, może, może. Nie neguję, tylko mówię, że no, sorry, była lokomotywa o napędzie atomowym i nawet Aha. pracowali nad samolotem o napędzie atomowym. Bombowiec. Ale w razie coś może pikować. Sorry, bombowiec, który ograniczałoby tylko zapas jedzenia i picia dla załogi. A tak to by mógł by być cały czas. No Tylko. Przeszkoda była taka, że osłona z ołowiu, żeby załoga, nie dostała, tak, żeby załoga nie dostała choroby popromiennej, hmm? była tak ciężka, że niepraktyczne było budowanie. Znaczy musiałby być tak mega duży, że ciężko by było znaleźć miejsce, gdzie możesz nim wystartować albo wylądować. Ja pierdykam, ale absurd. Stary wszystko było kombinowane. Jak? jak Trzeba było wymyślić, jak walność w ruskich tak, żeby nie mogli odpowiedzieć i vice versa u ruskich, mhm. to naprawdę ludzka wiesz, inwentywność? Inwencja. Inwencja? Inwenty... Inwencja nie znała granic praktycznie. Mhm. No. Jeżeli chodzi o zabijanie, to jesteśmy nieźli. No. wymyślali różnych rzeczy. Ale no kiedy miałeś największy rozwój techniczny? Przy wojnach. Tak, przy zimnej wojnie. No dobra, a propos dużych dział i rozwoju wojennym, tak, repulsor e, z mega plazma kanonem. E, repulsor, gdzie Techmarine miał kompleksy. Kompensował sobie. Tak. I to nie od... Lep, lepiej to wygląda, uważam, niż zwykły niż repulsor. Zwykły. Znaczy w dalszym ciągu wygląda to... Bardziej zablę... wygląda jak czołg. Nie? Bardziej czołg, no. Tak, w dalszym ciągu wygląda to, jakby to projektował Mac, Big Mac od <śmiech> tylko tak. że w przypadku repulsora powiedział tak. Wszystko, co jest w warsztacie i strzela, przyklejcie to szybko, groty. A tutaj powiedział to samo, tylko groty powiedziały, ale mamy Czy tylko kilka, nie, mamy tylko kilka. Aha, dobra, czyli nie można już granatników, na absolutnie nie można zrobić na przykład schodków do wejścia z granatników, no nie, a okej. Okay. Znaczy to tak, kadłup jest... To z kadłub, kadłub jest. Zrobiłem, zrobiłem włącznik światła, który jest granatnikiem. K kadłub jest troszkę inny, w tym sensie właśnie, że nad wejściami do przedziału pasażerskiego nie ma uzbrojenia, a w normalnym repulsorze jest. Y nad tylnym wejściem jest nadal ten y Ikarus Heavy Staber, czy jakoś tak się nazywa. Za każdym razem jak zapalam lub gasza światło, wystrzeliwuje granatnik. Wiesz co, to mnie zawsze trochę zdziwiło przy tym repulsorze, że miałem wrażenie, że to było tak fajnie, taką grubą linią odcięte, że Gwardia ma stabery, a marynsi mają boltery. A tutaj zrobili taki mesalians. <grych> Cóż, znaczy tak, no to jest troszkę tak, powiedzmy, że repulsor zwykły jest odpowiednikiem, powiedzmy, Rhino albo Razor mm -hmm. to to jest bardziej odpowiednik Predatora, tak, to znaczy, tak. on nadal będzie miał jakąś tam możliwość transportu wydaje mi się, nie doczytałem szczerze mówiąc. E Podejrzewam, że tak. Ale lepiej wygląda zwykły repulsor. Natomiast, y, natomiast jest właśnie bardziej czołgowy przez to, że ma dłuższe wieżyczkę, bardziej taką na szerokość kadłuba, ma dłuższe działo, tak jak mówisz, albo to jest jakiś mega ciężki las canon, albo mega ciężki plazma canon, także bardzo fajne. A to opcja. jest las canon, czy to jest jakaś balistyczna broń bardziej? Nie, to jest i... las To jest, Aha. wiesz, co się nazywa? Y... Las Annihilator of War. Heavy Laser Destroyer. The Last Canons Bigger Miner Cousin Aha. Czyli co? Siła, siła 12, a AP minus 6? Sorry, na, jak grają na stole obok, to tam możesz rozjebać unit <grym _> placki <grym _> sięgają na stół obok Tak no, zacz, no, mi się podoba, tak samo jak normalny Repulsor mi się podoba Ostatnio miałem okazję pomalować, więc pozałem na, na wskroś, można powiedzieć I jest fajny, robi wrażenie i to by, myślę, robiło jeszcze większe wrażenie, bo nie chcę, nie chcę kupować drugiego zwykłego repulsora, bo, bo nie, bo to dużo roboty jest. Więc ewentualnie ten, tak? Więc ewentualnie kiedyś może ten, okay. ale ogólnie jestem na plus, moja armia coś dostała, więc... Słuchajcie, ja zawsze wychodzę z założenia, że im więcej modeli, tym lepiej po prostu, no. nawet jeśli są bardzo podobne... Znaczy, nas spodziewaliśmy znaczy, się takiego roz... obrotu sprawy. Ale to nas... też jest odwołanie do klasycznego, że miałeś w podwozie Rainosa i na podwozie Rainosa robili co mogli właśnie. Dokładnie, w te dokładnie. Razorbacki, windykatory. Jest tak dalej, STC, tak dalej, tak. zrobili nowe STC. Standard Template Contract, jakby ktoś nie wiedział. Czyli ten właśnie wzór. No Bo właśnie, nawet... nie byłoby problemu we Fluffy, jakby to była STC, a to jest... Jest ten znaczy, call, nie, call, wszystko. Myśli... Się... Zakładając, że jeden call, powiedzmy, wyszedł z tego schematu, że nie umiemy w nowe technologie, umiemy tylko odtwarzać, tak? załóżmy, że on stworzył nową technologię, tak? to nadal masz miliony forge Worldów, które nie mają takiego mindsetu jak on, tylko też albo jest według templatki, albo jest... Znaczy ochrytyka. dla mnie to był zajebiste... Pewnie stworzył coś na kształt STC, STC żeby wszyscy mogli STC było dla, dla Games Workshopu zajebistym takim pomysłem, Czemu na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat jest ten sam sprzęt? Jest ten sam sprzęt, to jest, bardzo jest podobnie raz, jest w techu, yy, to jest raz, a dwa na przykład, ej, dlaczego nie zbudują po prostu czegoś takiego, co by optymalnie na przykład niszczyło cele powietrzne, czy coś Bo nie takiego? umieją. Bo nie potrafią, albo jest to zakazane, a teraz no. jak masz typa, który po prostu sobie może wymyślić wszystko na poczekaniu, to jest jakby, dlaczego tego nie zrobią? Yy, jeszcze nie się nie. za to nie zabrał? Jeszcze nie zdążył. Jeszcze nie no. no, Dobrze, no. dalej, wychodzi apokalipsa. Tak. Ja się pytam, po co zasady apokalipsy w Chapter Approved? Oczywiście, e, wiesz, co wychodzi Apokalipsa? E, dlatego, że będziesz miał tam te wszystkie dodatki i zaktualizowane zasady apokalipsy, podejrzewam. Bo tutaj, e, inaczej, w Chapter Approved masz zasady apokalipsy, jak grać w e, istniejącą grę na większą skalę. Nie ma nic innego, grasz nadal, z tego co przynajmniej słyszałem i czytałem, nadal Twój oddział to jest 10 osobnych kolesi, nie? Teraz będzie tak, że apokalipsę będziesz grał w ten sposób, że to co wystawisz na podstawki, to jest tak jak trochę jak w, w Kings of War. To jest w moich 10 kolesi i oni nie mają yy, To to tak jak tutaj. Yy, nie, nie do końca, bo fantaziaku, znaczy okej, okay, nie wiem jak działa to w Kings of War też, ale wiem, że tam yy, płytka z modelami ma ilość bo swoich movement tricki będą takie. Tak, tak, tak, tak, będą movement no. trajki, ale chodzi mi, o co mi chodzi, że to nie będzie 10 osobnych kolesi, tylko to będzie oddział o 10 mundach. No to nawet tak? we wrześniu będzie... 39. Chłopaki na podstawku oznaczają, ile ran zostało. Dokładnie, i w ten sposób tak. będzie można, y, będziesz grał. Że to jest oddział, on strzela, zabija, zadaje ci trzy rany. Y, o, miesz tylko dwóch łebków tam czy trzech, no to schodzisz cały oddział. To nie będzie tak, że ten dostał, a ten nie dostał, po prostu hmm. to jest ten oddział, sch no, schodzi. Więc będą uproszczone zasady grania na duże ilości modeli. Ludzie, wiesz, słyszałem argumenty, o, że chcą, żeby ludzie kupowali więcej modeli. Gówno, prawda? Ludzie mają cholerę modeli i nie mają z nimi co robić. Ale oni zawsze chcą, żeby ludzie kupowali. To tak, nie ale, to jest, Jezu, ale to, jest bo to jest bo to jest normalne. To jest firma, która z tego żyje. No. Ale chodzi o to, że ludzie mają ogromne kolekcje modeli. No zobacz na siebie, zobacz na mnie, ile mam tych orków. Nigdy nie wystawię wszystkich orków naraz. Chyba, A że... chciałbym. Że... A chciałbym. Chyba, że zagram w apokalipsę, gdzie moi 30 orków będzie jednym wielkim blobem o 30 rundach Albo 20 rundach, nie wiem, cokolwiek. I oni wejdą, wparują. Oni jak wejdą, nie, za, nie będą musiał o każdym kolesiu myśleć, czy oni, czy ten, do, czy ten jest w kontakcie wiesz, z tym typem, czy nie. Po prostu jeśli wiesz, no, tacka dotknie, to tacka atakuje. I będą uproszczone zasady, no przecież mówią, że będziesz mógł zagrać bitwę na kilka tysięcy punktów w jeden wieczór. Co dobrze wiemy, ja ze swojego doświadczenia wiem, że jak przychodziliśmy grać na, w apokalipsę, czy zagraliśmy jeszcze u mnie w domu, zagraliśmy z paroma osobami, czy w Games Workshop'y, to było przejść na 10 rano do sklepu i wyjść kurwa, o 7 no. Wiesz co? Ciekawi I mnie, czy często nie skończyliśmy. Ciekawi mnie, czy, czy zaistnieje taki fenomen socjologiczny, że kupiłem sobie trejki, napisałem na kartce oddział Space Marinów, położyłem i gram w apokalipsę trejkawi. Ale rozumiesz? Nie musisz kupować trek. Ale nie, nie, roz, rozumiem, że tak grają. No, no, nie, ciekawi na, mnie, że tak będzie. Na polskim internetowisku jakiś czas temu wyszedł koleś, który ładnie wydrukował armię tyranidów w 2D. I wszystkie przykleił do podstawków. Nie wiem, czy podstawki były drukowane, czy były normalne. I ładnie było to zrobione. Każdy, wiesz, ten ne, jeans, nie jeansy tylko tam jakiś hormagond, był ładnie wycięty, wszystko elegancko zrobione. Armia proksów. Więc ludzie to robią. Jak, nie ma, jak chcesz ograć, grę, ani, o, ograsz, ograć armię, a nie masz modeli, albo proksujesz, albo właśnie robisz, robisz coś takiego. Więc Wiesz, to jest moim zdaniem problem marginalny. Znaczy nie, po prostu wiesz, nie przypieprzam się do tego, tylko ciekawi mnie, czy, czy będziemy świadkami Może czegoś tak. takiego. Nie? Ja na pewno będę chciał, chciałbym zobaczyć, żeby te treje były oso dostępne osobno. Pewnie będą. E, co? Pewnie będą. Na pewno Najpierw będę... puszczą, wiesz co? Najpierw puszczą ten zestaw, że będziesz to musiał zbandlowane kupić, a po miesiącu, Ta. dwóch będzie. Elementy mógł... drożej. Bo tak, ja, ja będziesz by... miał na przykład 5 trajek 32 mm, tre... tak jak podstawki sprzedają. Tak, tak, tak. Ja na pewno będę chciał kupić treje dla swoich orkasów, bo to są ładne. Z tego co widzimy na zdjęciach, przynajmniej wyglądają ładnie. Po prostu. I przyspiesz mi to granie moimi orkasami. No ty masz swoje trejki, takie chyba domowej roboty. O nie, nie, już to, są... One są na 25, ja już mam wszystkie orki na 32. Mhm. Demony tak. ruinoburzy. Są one. Są. mi się. To są... to są demony? Pokaż mi, bo ja. Większość demonów do 40 mi się nie podoba, a Aha, te demony tak. mi się takie podobają. Bo tam, z tego co pamiętam, to demony Ruin Stormu nie są jakoś konkretnie do konkretnego Boga chyba, nie? To są takie nie, bardziej są undivided, undivided tak, jak, no, tak jak te... Furie. Yy, Furie, tak? no. yy, Wiesz co, no ci fajnie wyglądają, bo ciekawiło Też mnie to... Też kwestia malowania Wiesz co, pierwszy się pojawił na podstawce tej scenicznej do Sanguinusa, która była limitowana. Mhm. I ciekawiło mnie, co to jest za stwór, bo on jakby się troszeczkę... jest no jakiś, nie? No. Nie, najbliżej było Kornowemu jakiemuś stworowi. No i w, do Herezji wychodziły imienne domony. Kabanda... Kol, kaban, nie, Kabanda jeszcze nie ma, ale pewnie będzie. No, ale Rulsy ma chyba. Yy... Tylko nie ma modelu. O, nie wiem, musiałbym sprawdzić. Yy, bo jeszcze nie czytałem tej, nie czytałem tej nowej książki, mm. bo nie, dostałem żadnej, nie, nie udało mi się ściągnąć. jeszcze ściągnąć żadnego tam skanu, żeby się wypowiadać ale podejrzewam, że prędzej czy później dopadnę i się wypowiem na ten temat. Wiesz co? Jest Korbax, ten taki nurglowy, jest Samus, mm -hmm. że ma model. To, to jest... Idzie Samus, idzie tak. Samus, idzie Samus. Samus przyszedł, zginął. Tak, to jest taki running joke. Tak? Jest, jest straszny buildup do tego, że ten demon nadchodzi, potem nadchodzi go szybko tak, wiesz, Kilim. Dobra, nie będziemy jednak robić tego modelu. Zabijcie go. <laughs> nie, model jest dosyć masywny, bo on w łapie w ogóle trzyma martwego spacera Marina i on jest z wielkości jego pięści mniej więcej, tułów tego Marina. Okay. Więc taki dosyć masywny demon taki golem trochę. Pokażę Ci go. On wygląda jak taki przerośnięty bloodletter skrzyżowany z pitbulem. Okej. Okay. Eee, z tym, tym piosenkarzem. <laughs> pojawia się na 5 minut w każdej książce Śmiewa no To jest Samus, jest ten Korbax, czy tam Jak on się nazywa y Czyli Demon Nurgla z inicjatywą chyba 7 Czy 8, coś takiego y I nie wiem, czy są jeszcze coś imienni, którzy mają zasady Ale nie mają modeli Natomiast to y jest coś, co się chyba nazywa brutes y Ruinstorm brutes Czyli mm -hmm. to są takie jakby Brudy Yy, nie wiem, czy to, czy to ma być ekwiwalent kontemptora, czy to ma być demoniczny ekwiwalent na przykład Terminatora, no ale mhm. taki powiedzmy wygląda, większy demon. Powiem tak, wygląda na, sądzę po współczynniku grubości do średnicy mhm. podstawki, to wygląda na dreadnotową. Mhm. No to to są takie powiedzmy większe demony <coughs> Ruinstormu I, mhm. i dostały zasady w tej książce, więc można sobie pograć z demonami. Maka się coś wypowiadał, że no nie są najlepsze te zasady, jeżeli chodzi o deployment. Tam jest coś takiego, że jak dobrze rozstawisz obiektywy i <śmiech> swoją armię, <śmiech> to blokujesz całkowicie przeciwnikowi demonom w sensie możliwość wejścia do gry, bo oni mają duże obostrzenia, że musisz być ileś cali od najbliższego obiektywu, ileś cali od armii wroga, ileś od deploymentu itd. itd. Bo, o, I my... możesz po prostu blok. Założyć. do Deployment wygląda tak, że jakby się deep strikeujesz z warp'u. Znaczy, no. robisz anomalię, musisz znacznik anomalii gdzieś postawić i stamtąd oni będą wychodzić. No. Czyli Tylko... jakby zamiast się rozstawiasz, się strikeujesz przed grom, jakby, co, no, Coś na, na tak takiej jest zasadzie, no, no jakby. Tylko mówię, ponoć w obecnych rulesach jest to broken w tym sensie, że Będąc przeciwnikiem możesz łatwo zablokować. Bo musisz to być to tak, musisz będzie. być tyle cali od obiektywu, tyle cali od Prezent rantu to stołu, to, gdzie, tak, gdzie tak. robisz tą, tak, wiesz, tak, tak, stawiasz po. placka i, i jakby się Bo tam... rozumiem, że można zablokować też lataczami, a teraz lataczami zmieniły się w zasadzie. Nie, tu mówimy o herezji, sorry. Tam a, o to herezji, to jest dobra, jeszcze okay. 7,5. Ta tak, tak, tak, tak, zapomniałem, okej. Okay. No, ale podejrzewam, że to jakoś wyfakują, żeby było A, no tak, bo wiesz, wiesz, nie można u uniemożliwić graczowi w jakiś sposób, yy, wiesz, mhm. albo może mo mogliby zrobić tak, że jeżeli już twój przeciwnik tak przegnie, że nie możesz się wystawić, to wystaw się gdziekolwiek właśnie, nie? Wiem, że z, też... Żebyś mógł za musiał zawsze w, pamiętać, żeby w, zostawić mu furtkę, nie? W, w, znaczy, no to jest taki asshole move, nie, no, nie każdy... Jak ale na każdy będzie to robił. No. No. Ale są e, turnieje w yy. Horyzły Oczywiście. Tak? Są trudniejsze ale raczej jest tak, wiesz, znaczy, to są... Yy, w Herezji jest taki klimat z tego, co czytałem, że przez to, że to są cholernie drogie modele, nawet droższe mm. niż ten zwykły Warhammer, chociaż już podejrzewam, że już niebawem, yy, to ludzie raczej tak, wiesz, dopieszczają te armię i tak grają trochę mniej... Bardziej flafowo? Bardziej flafowo. Oczywiście są tacy, że, wiesz, kupuje kostodys because instant win, tak? <laughs> Albo coś takiego, ale ludzie raczej tak tak. Niecisną. bardziej flafowo, bo wiesz, jak... Yy, Kupujesz model, to on Ci się ma podobać, bo wydałeś na niego na przykład, nie wiem, 1000 złotych, czy coś takiego, więc no. raczej no. wybierają, tak, na, na przykład na super heavyego jakiegoś, czy coś takiego, czy Primarcha, który kosztuje 500 złotych. Co nas sprowadza do, a propos Castodes, mhm. kanonierka Ares. Tak. To jest na podstawie tego poprzedniego lata -cza? i one w ogóle, nie, mi się nie podnieca podobają? mnie to tak samo jak wszystkie inne pojazdy Castaudes. Mówię... Dredy fajnie wyglądają według mnie, no... są czyznoty wszystkie, ale wyglądają spoko, no tak. w klimacie są, gdzieś pomiędzy zbroją Castaudys a Contemptorem. Natomiast te latałki, chociaż mi się podobają, uważam, że one za bardzo jak tał, pojazdy tał wyglądają, tak. za dużo takich jest obłych linii i tak to dalej. Takie, takie samo opinie słyszałem, ja, mi za bardzo ten model ani nie parzy. Ale ale opinię, by... że właśnie za bardzo śmierdzi Tau Eldarami i takimi rzeczami. Znaczy, no to ma być, że to są wiesz, niby to są super mega elitarne pojazdy tylko for, em, for the Emperor i tak dalej no ogólnie Ale mogłyby ma... trzymać klimat no i no tak mani. tak W, w właśnie... książkach jest mówione, że tam ten główny, główny cast Valdor jest... Waldor. Konstantyn, Konstantyn Waldor, tak. No to on generalnie power level ma taki, że może najewać Primarsze, nie? Tak, tak. Okej. Okay. No. No ale oni był oni nie są z obstawy Primarchów? Yy, znaczy imperatora. Ogólnie imperatora tak. i oni tam jest mówione, że Primarchowie to mieli to byli eksperymentem genetycznym, że tam różne DNA i tak dalej, natomiast że Jean Seed, yy, hmm. czy coś na kształt gene seed powiedzmy, bo oni nie są kalką hmm. Space Marinów, ale kalka genetyczna Kasades pochodzi bezpośrednio od imperatora i jest nierozcieńczone jakby, tak? Mhm. Że to są... I nie rozumiem ich na drobne, tak? No. Typu... Custodes są handcrafted, a Space Marini to jest masowa produkcja, po prostu. O, no, no, no, tak. No, no, tak. To jest, wiesz, Custodes to jest taki wypieszczony Fender robiony ręcznie przez lutników, a Space Marines to są squajery robione w Korei w fabryce, tak? Fendera koreańskiej. Mówi mówimy, o tych, o, o, o. Jak się nazywa? Gitara. Latające chłopaki z Castoldes nie podoba mi się. Yy, dla mnie wyglądają spoko. Znaczy nie to, żebym kupował, bo w ogóle estetyka Castoldes. Yy, wiem, że mają Archeotech Pistols, tylko jakieś takie dokoksowane do jeszcze bardziej. Yy, Archeotech Pistol to jest po prostu plazma pistol za 3 zamiast za P2. Podoba mi się też, że odeszli troszeczkę tutaj u nich, nie wiem czy to jest flafowo yy, uwarunkowane, ale odeszli od tego złota troszeczkę i są tacy ciemni. To jest wybór malarzy Forge'a. Możliwe, tak. ale podoba mi się to i fajnie to wygląda, że tak, wiesz, takie czarne teperze ci spadły na głowę, nie? Bardzo fajne. No, spoko, znaczy... Trzymają, fajnie. Się, trzymają się estetyki Castaudes, która mi nie do końca pasuje ogólnie, nie? Więc, ale rozumiem, że komuś My się może wydawać. szczerze, dobrać. wolę malowanych, oczywiście to też jest hmm. personalne, tak? Malowanych na czyste, takie królewskie złoto z 40, niż tych takich brudno-miedzianych z 30. Wiesz, który mi się kolor steam u nich hmm. najbardziej podoba? Jak dużo elementów mają czarnych i tylko niektóre mają złote. Bo Masz, też bo to, to ludzie w tym tak kodeksie, W tym ich kodeksie jest wyjaśnione, że tam też jest podział jakieś na coś, domy, coś... na kształt chapterów, powiedzmy. Dome, jakieś ci domy. są od pilnowania sali tronowej. Tak, tak, tak. Ci są od pilnowania świętej toalety. Tojtojów tak. w, w pałacu imperialnym. A ci stoją w ogrodzie, więc są zieleni trochę. Ci żebyś... są na murach pałacu imperialnego i tak dalej, i tak dalej. No jest jakaś taka stawka fabulacyjna. Kurde, tak nie? awansujesz, jeszcze lepsze no? Tak. E, <laughs> Musiałem sobie przeczytać flaw z tego ich kodeksu, ale tam jakiś cytat na przykład kiedyś mi mignął, że, bo oni byli bardzo w izolacji przez te 10 tysięcy lat praktycznie nie wychodzili, no i wyszli ostatnio pod wpływem tego, że ma się pojawił i tak dalej i że Jezuć, biedni ludzie, trzeba im pomóc, nie? <laughs> I zaczęli się aktywizować. Goście nie mają social skills w ogóle, by byli w A to jest motyw z książki Master of Mankind, tak, tak. Bodena, bo tam był custodes, była jakaś grupa uchodźców w Pałacu Imperialnym, był kapitan Blood Angeli który był bardzo ranny i go tam... Zefon Zephon, tak. Łatali go tam, w końcu miał protezy nóg, od Arkana Landa, tego co robił Land Raidera i tak dalej. No i jeśli właśnie jakieś dziecko z tych uchodźców zastąpiła im drogę tam w korytarzu gdzieś tam, nie? No i ten jest w ogóle, że proszę zabrać młody, młody osobnik sprzed moich nóg, coś tam nie i tak dalej. W ogóle zero jakiegokolwiek empatii czy jakiegokolwiek. Mm. A Blood Danger kucnął, pogadał chwilę z tym dzieciakiem, tam pocieszył trochę, Kometa, nie? Tam miej nadzieję i tak dalej i poszli dalej. Nie? Miej nadzieję, masz tumelta, bombę, atakuj Tak. <laughs> Ma... No bo Dębski Bauer umie takie ludzkie motywy wprowadzić. Tak, tak. Nie tak. takie... pokazuje znaczy, interakcje. To nie? wiesz co? Dialogi ma nie najgorsze, że, że ci bohaterowie. Nie, nie są tacy płascy, się wypuklają po prostu no. takimi drobnymi rzeczami, to jak wymieniają ze sobą. Jeszcze wiesz, kto tak dobrze pisze? Reynolds. On bardzo mało pisze tak naprawdę. Ryan Reynolds, nie? Ryan, nie, Ryan, nie Joshu? Josh. A, Josh. Josh? Reynolds. A, Ryan Reynolds jest on aktor. fajne dialogi pisze, potrafi <laughs> dobry Deppin. banter taki. On, on ma taki troszeczkę sznyt jak, jak ten, mm, od Avengersów, jak my się nazywał. Buffy no. The Vampire Slayer. Joss Whedon. Joss Whedon. On ma takie. Że takich... lubi, jak jego pasacie się kłócą, tak? Wiesz co, Dobry, dobre jest takie opowiadanie jego Black Shields, że Black Shields się przebierają za tych, za synów Horusa i tam niby odbierają od jakiegoś Worldu, wiesz, yy, yy, jakąś broń. Mm. I kolesie są przebrani za tych, za synów chorusa i tak dyskutują w waksie ze sobą. Ej, co? Miałeś mieć insygnia Marina, no. A masz na lewym paldronie masz że tech Marina, a na prawym masz że jesteś coś tam jakimś kimś coś od, od czegoś innego, że jesteś szefem dywizji pancernej czy coś takiego. Maybe I'm both. <laughs> Po prostu się śmieją, jak dobrze znaczy, Jak już przy dialogach, no to nie, nie ujmujmy Abnetowi, bo Abnet też Tak, te tak mają nie chłopaki. Nie. Znaczy, niektórzy piszą taki utylitarny dialog, który po prostu pcha były do przodu, a niektórzy potrafią, potrafią życie w to tknąć. Chris Raitt. Wszystkie dialogi z White bardzo fajne. Stary, White że potrafią się zaskoczyć jedną głupią lininką dialogu, że w ogóle mm. się nie spodziewasz, że wiesz. Zaskakuje Cię to, że ta linika dialogu jest <śmiech> też. czasem też. Bo oni chyba tacy raczej mają wizerunek takich właśnie troszeczkę cichych, nie? Tym się wydaje, nie? Tak, są postrzegani, a de facto... Nie, nie tak e... bardzo jak Ravengard, ale... Tak, ale stary. no Jagatay na przykład daje im taski, jak nie zajmują się zabijaniem orków mhm. czy tam innych. W czym się czujesz mocny? No jak byłem tam małym dzieckiem, to napisałem czterolinikowy wiersz. Dobrze będziesz pisał wiersz. Mają taski, że mają siadać między treningiem wiesz, bojowym i pisać kaligraficznie. Znaczy, znaczy, to, ogólnie w czy książkach się? w książkach oni mniej więcej mają charakter taki, że jak są na statku i się nic nie dzieje, to jest. Yy, y, lilie kwitnące, tak, rodzaje mają, się. Mają się rozwijać, żeby nie było sytuacji, że jak się skończy wielka krucjata i. Wojownicy nie będą potrzebni, żeby oni stali się niepotrzebni. Tak samo Guliman. Mm -hmm. Guliman kazał specjalizować się, ty masz być budowniczym, mm -hmm. ty masz drogi budować, ty masz mm -hmm. się kanalizacją umieć zająć, tak? Żeby The mieli... master of asphalt. Tak. Żeby Obrachli. mieli, mieli rolę, ty masz być administratorem, tak? Mm -hmm. Mieli tak, rolę tak, tak. w społeczeństwie, jak się skończą wojny. Żeby się tak. nie znudziło, nie? Żeby no nie? I ogólnie nie. Jest. Żeby nie trzeba było ich odjebać jak Thunder Warriorów. Wiesz, ogólnie jest tak, że no, tutaj będę Hajku teraz pisał, a jak przychodzi bitwa, to stoję, wiesz, z Lubię, jak krew klapie mi na twarz. Tak, lubię, mam, mam dwie katany, stoję na motorze, na jet bajku i się obracam, tak? Jak <głos> ten mają perkusista. Taki, tak, mają, wiesz, mają taki... Z jednej, jedne, jakby z jednej ekstremy takich, stronie, wiesz, stoickich czy... wojowników po kon, takich kon, kon. barbarzyńskich, wiesz, zabijaków, nie? Ja, jak ci, jak... Y znaczy tam są odwołania do struktury plemiennej, że na przykład y y no... Li librarianowie, czyli... Datrakowie, o! To no, są z kolei na, na, Mongołów na Mongołów robieni, tak. nie? Że, no, ale coś że jak w plemieniu jest starszyzna, tak? No to tutaj rolę starszego, czy szamana pełni y Zadin Arga, czyli no, bibliotekarz, czyli hmm. jak oni to nazywają? Storm... Stormseer. Stormseer, tak. tak Storm Czyli jasnowidz burzy. Mm -hmm. y I że no właśnie, jak czegoś nie wiem, Idę się spytać tamtego, mm -hmm. bo to jest. No i fajnie, da, tak jak mówisz, daj im rolę, daj im coś do robienia po jak się ewentualnie skończy. No i sobie nam przydatnie też. Bo pamiętam, był gdzieś taki fragment, że właśnie oni czuli się niepotrzebni. Ale to chyba było o Thunder Warriora, właśnie. Mi się coś kojarzy. Że był, no, że znaczy na Thunder Warrior? Był World już z... właśnie taki fragment. Zrobili e... wątek. Dark Angel'e, czyli pierwszy <coughs> zrobili Shift Delete. Bo imperator powiedział, że tam... A czy oni? No. Oni ogólnie byli zaprojektowani przez Imperatora tak, że macie lifespan 5 czy 10 lat, tak, a potem was wszystko zjada. Dokładnie, przez te modyfikacje na bieżąco im, wiesz, tutaj no, guzy po prostu rosły. Na Zresztą w tak. The Outcast Dead, który niedawno wyszedł po polsku, yy, jest babu... Babu Dakal, czy jakoś tak? Ja jakoś Jest taki był. jedyny żyjący Thunder Warrior. Tzn. teraz już jeden z dwóch chyba, drugi Aha. gdzieś też był we flafie. Wiesz co, i koleś, koleś po prostu sobie ten... Zabija Space Marinów i... jako skrytobójca i ich sobie wszczepia, żeby dłużej żyć. To, tak. to co mu wysiada, na przykład wysiada mu płuco, no to zabija jakiegoś tam, wiesz, Castaudys czy coś, który się akurat w nie tę część miasta zapuścił, co powinien. Co tu robisz, biały chłopcze, tak? <laughs> <laughs> What are you <laughs> Wiesz, dostajesz tych w ten pod pachę czy gdzieś, no i wiesz, na ten. Yy, na wózek. Zostaje dawcą, tak. <laughs> od razu. Drodziowego kontemptora mamy, dalej. Contemptor Blood angeli ładny. Z jump packiem, jednorazowego użytku. Tak. I jest to model do Close Combatu. Yy, pierwsza wersja Furiozo Dreadnought, chyba. Czy to jedno pewnie, jakie rączki mu dasz, takie Aż Podejrzewam, nie? Czy czy znaczy, nie jump wiem, czy obo, czy, Nie wiem, czy są obostrzenia. Nie wiem, czy są obostrzenia, bo musiałbym w tym tekście sprawdzić, bo to jest jakiś konkretny pattern. Tak, tak. Contemptor in incandius. Tak, więc to jest dla nich pattern, bo zwykłemu kontemptorowi też możesz dać close kombatowe dwie bronie. Tak. I zresztą dużo osób uważa, że... Lepiej wyspecjalizować niż... Tak, albo że tylko jest shooty i dwa keresy mu dajesz, on wtedy 12 strzałów z rendingiem ci wypluwa. Hmm. I jeszcze mu dajesz clancer, czyli w ogóle jest shooty. Poza tym, jak masz jedną rękę do close combatu, drugą do strzelania, i załóżmy, dobra, idę nim bić, to bijesz tylko jedną rękę. I, Sary, trafią cię jakimś strzałem, wiesz, z gwardzisty czy z czegoś, i wyłączają mu weapon destroyed i wychodzi, że ma rękę destroyed. A jest już w zasięgu szarży od przeciwnika. Do widzenia. No kupa, nie? Zawsze może być immobilized, jak masz close combatowego dreada. No który to już jest... w ogóle. No. Immobilized. mi me, bro. I mean it, comment me. <śled> Bo ja nie mogę. Ale klus kombatowego droda jakoś starasz się inaczej tam wrzucić, albo go zasłaniasz, albo go wiesz, Dropodujesz go, biegniesz czy za czymś, żeby, wiesz, on dobiegł, a jak jest taki to... W... Zresztą wrócił, wrócił dreadowy, dreadowy yy, dropod, pod, który zniknął na jakiś czas, bo go przeprojektowali. lekko. Że wracają niektóre rzeczy, które były last tak. chance. Yy, wycofali go, przeprojektowali go chyba na tyle, żeby się lewiatan mógł mieścić w niego, nie wiem, czy go powiększyli, co tam zrobili dokładnie. Ale wrócił, można znowu kupić tego... On ma, zamiast tych drzwi mieć powiedzmy tam 5... To, to ma trzy. To ma 3. I, i się normalnie fizycznie mieści się w nim Dreadnought. Kontemptor mhm. na pewno, nie wiem jak... Nie, nie wiem jaki właśnie wiatan, podejrzewam, że może się... Wiesz, to kiedyś chyba tylko Castaferum się mieścił. I dlatego przeprojektowaliśmy... Właśnie, że no, kiedyś właśnie te stare tylko się mieściły, hmm. a teraz właśnie zrobili go po to, żeby... Może go wyciągnęli w górę, żeby się hmm. wszystkie zmieściły. Pewnie są. No to, no, to teraz czekamy na Raynosach, gdzie się 10 Marinesów mieści. <laughs> Nie Ale wiesz co, nawet w, jak, jak się spojrzysz, to nawet chyba w repulsorze nie wchodzi, 10, ile tam primarisów. Primarisów? No ciężko. No nie, nie weszliby też, nie? No Jakbyś miał modele wstawić, nie? No, nie? Wiesz. Ale no, no przyjmujemy to, wiesz. Tak. To jest bajka. Umownie. Dobrze, tak, umownie przechodzimy, przechodzimy do czegoś, co kiedyś dokupię do mojej armii. White cars. Tak jest. No i mamy, najpierw mamy Golden Cashing, czyli yy, obrzezane kuta motory. <laughs> Bo tam z przodu bardziej jest odsłonięta broń. Tak, jest. Coś, coś tam, skóra odstaje na boki. Wiesz, tak. Maria. Nawet jest trochę czerwony, widać, gdzie było cięte. Ale... Ej, no, no, no, no, idźmy dalej. Ale nie, no Marga, one cares. Wszyscy, mają, wszyscy mają Power glavey. Nawet ten, co nie trzyma w ręku Power to ma przytroczony tak, że... Ale to jak... są lance jakieś specjalne. Czy że to są jakieś... nie, nie, nie są te? Nie, Mekka nie umawiał, Maka omawiał zasady, że to są jakieś lance, które jak szerżujesz, to nie mają coś tam. Mm -hmm. Ale i możesz temu, możesz Fanderhamera I... dać sierżantowi. Okay. Nie chcesz. I nie pamiętam, jakie dokładnie mają zasady. Co dziwne, mają Artificer armą, Tego nie wiem po co, bo jak jesteś na JetBike'u, to masz. I tak masz y... 2 plus. Masz 2 plus, więc nie wiem po co A nie tam... mają opcji zsiąść? Nie mają. Nie. Nie wiem po co. Właśnie Meka mówił, że nie, nie wie po co to dokładnie jest, czy to jest jakiś typo, czy ktoś napisał. zwłaszcza, że te ich, zbro ich zbroje nie są jakieś bardzo zdolne, żeby to wyglądało na Artificer. No Mark II po prostu, nie? No, ale tak to fajne modele, fajnie no, wyglądają. Fajnie. No i mamy Assault Speeder typu Kizagan, Jezus, brzmi taka, Mokry sen, or orków. Do repulsora to się przypierdola. Masz dwa te. Masz, yy, ale wiesz co tu jest? jest obrotówka. To, tu jest rozłożone to tak, że nie wygląda jakby po prostu randomowo. Wiesz, y, blutakiem y, obkleili karabin i rzucili na burtę. Dobra, co, co to jest po bokach? To są y, autokanony po bokach? Tak, tak? masz Reaper, au, dwa Reaper autokanony i z przodu, masz, z przodu masz jeden assault kanon i jeszcze możesz im dorzucić te Hunter, Killer, Missiles No jest Stuby tutaj 2, ale, ale to jest opcjonalne, no. bo to, to chyba za punkty dokupujesz. Mhm. To na zwykłym tym Spiderze też tak możesz zrobić. Fajnie wygląda. No spoko. Fajnie, że, jest... że jeźdźcy, tak samo jak na Golden Cache, są Mark II, bo łajskarzy mhm. przez to, że operowali gdzieś tam zawsze daleko od y, linii logistycznych, mm. to nie dostawali nowych armorów zbytnio. Mm. I jeszcze w Crusade Armor, czyli Mark II, przeważnie działali. I fajnie, że mają tą katankę podwieszoną gdzieś tam z boku. Na A rzeczywiście liderze. jest, tak. Jest po, taka w pochwie, mhm. że jakby było potrzeba, to trzeba, można wyjąć i ciachać. Wyjąć i ciachać. Podeszli za blisko. I wiesz co... Wyciągnąć miecz. Później mamy co? E e ebon Keszyk, czyli tych tak. Terminatorów. W sumie fajny motyw, że można trochę złamać kolorystykę Armii, że Paldrony są białe z czerwonym logo, ale zbroja jest czarna, tak? Znaczy, malowanie, wiesz co, za bardzo wyglądają <laughs> dla mnie jak Black Templarzy w, tym, w, tym, w tej kolorystyce. No bo tej to, jest, to jest dokładnie to, ta kolorystyka co Black Templarzy. No, dokładnie tak. identyczna. Jeszcze czerwone. Wiesz co, ciekawi tak? mnie jakby wyglądali, jak, jak, bo pewnie ktoś ich pomaluje w te takie klasyczne kolory white scarowe. Wiesz, można, można ktoś... po prostu troszkę mniej tego czarnego dać. Albo zrobić i... jakiś czarny łosz po prostu na biały, żeby. A czyli ja nie wiem, czy nie można stary w ogóle wziąć tego komand składu terminatorowego i dać wszystkim power Glavey i możesz po prostu to zrobić w taki sposób, że Come kupujesz teraz. te modele... Nie, kupujesz te modele, że to są to jest komand skład w tarterosach z power i, i po prostu ich malujesz w te standardowe barwy i masz, w, wiesz. Mhm. No i tak, w taki sposób to zrobić. Same modele są spoko. Fajne mają te takie obudowania ozdoby mongolskie. To jest jak kiedyś właśnie szukałem inspiracji, jakie wzorki malować na moich waiskarach, no to image z Google Mongolian ornament. No i były dosłownie takie wzorki podejrzane, że designerzy wpisali ja to, to samo są. zapytanie. I właśnie takie I się wzorki. Się były. Bo I wiesz co, fajnie, że te tak. wszystkie modele nie są przesadzone, że nie mają no, tego tak nadźganego na każdym, tak jak na każdym jednym tym. Nie usuwałbyś nic, <głos> <głos> Nie, stary, bo jest właśnie... zobacz, na przykład ma jeden z pretorów, o których mm. zaraz pewnie będziemy mówić. Ma na klatce piersiowej te takie te wisiorki mm. i na kolanie ma logo white i to jest wszystko. Mm. To jest cała ozdoba. To jest wiadomo, i, że jest white scarowy, ale... I na hełmie, posadzamy. tutaj akurat zdjęcie, które z tak? nie ma nie ma hełmu, ale jest wersja z hełmem. Ma taką ma jakby... No, tak, ten tak, taki topnot. Mm -hmm. Tak jak Abaddon, nie? Mm -hmm. Eee, ma taką, jakby końską czaszkę. W, na heavens, to jest i to jest jedyna ozdoba. Mhm. Tak? Więc naprawdę jest wiesz, ten balast. No właśnie, no to przechodząc dalej, mamy pretora w power armorze, bie który biegnie ci wpierdolić. Tak. Oraz 110 to... zł. Ja pierdzielę za figurę. No, Forge World. Za jedną figurkę stary. No Sary, wiesz co? Ostatnio patrzyłem, ja wiem, jak wejdziesz w kategorię Death Watch. No. Jest Death Watch Primaris Apothecary no. Primaris Apothecary jako Primaris Apothecary kosztuje, z tego co pamiętam, tyle co każdy charakter primarisowy, czy to jest Captain, Chaplin no. i tak dalej, kosztuje 85-90 zł. To jest cena charakteru primarisowego. No, Deathwatch Primaris Apothecary, który jest dokładnie tym samym Apothecary, to jest wypraska monopouzowa Kożo ma jeszcze do portelicy? Plus pauldron, no. y, znaczy nie wiem, czy dostaj chyba dostajesz całą wypraskę upgrade'ową no. y, Deathwatchu. 150 zł kosztuje. A 150 zł, aptekarz. Aha. Dołożysz zaledwie 60 zł, wydasz 210 i masz cały Kill Team Cassius z, z tej gry, co kiedyś była plażą. I tam jest aptekarz? Y, aptekarza akurat nie ma, ale hmm. masz chyba, nie wiem, 10? Z czego jeden na motorze. Jakie Teże to nie są, wiesz, ja mówię, że niedługo Forge nie będzie kosztował dużo drożej niż, no hmm. niż zwykłe GW, nie? Ja, Sorry, ja jeszcze ja jakiś czas i będzie Ej, kupiłeś ten nowy model z Games No nie, stać mnie ja tylko Forge'a zbieram. No ty, ty plebies grasz w Forge gra w no, Dokładnie. Zagrałbyś jakiś system dla dorosłych ludzi, którzy mają pieniądze. No. Także tak. Poza tym mamy też contemptora i lewiatana do łajskarów. Tak. Też są fajne. Podobają lewiatana, aha, ten dwa. Okay. Mimo, że flafowo dreadnoty plus łajskarzy to tak średnio? Znaczy były. No, no. były, ale nie było ich dużo. Tak. No to jest tak, jak już mówiliśmy chyba, nie? że one są zrobione tylko po to, żeby gracze, którzy chcą zagrać, w którym mieli równe szanse, żeby mieli ten model, a też jak chcesz grać polorowo, to już nie, też nie też masz teraz coś takiego, że każda armia, która wychodzi, każdy Legion jakby, mhm. dostaje swoje Lewiatana i kontektora. Mhm. Blood Angelia dostaje Lewiatana i Kontektora, Alfa Legion, Night Lordi, wszyscy. Mhm. No i bardzo fajnie. No i jest jeszcze drugi w Tak, pretor, pretor w katafrakty Armor. Żeby było widać, że on jest ważny, to ma trzy kity. Faktycznie. <grystanie> Ale to nie są na jego głowie, tylko są na tym... Na pancerzu. Na... Może, tak. mm -hmm. To już w ogóle bez sensu. Ma Cyberhawka. Nie, sorry, czekaj. Poczekaj, zatrzymam się na chwilę przy tych kitkach, które wychodzą z pancerza. To jest w ogóle bez sensu. Ale to jest standard, sary. Jak masz... Yy, jak się nazywają... Yy, Jasterin? Terminator? Tak. Synów Horusa? Aha. No to oni też mają... Na... Ale na Hermion, czy na pancerzu? Na pancerzu. No to bez... Jaki bez sensu. Tak snu? samo. Słuchaj, Terminatorzy... Totalny jak sens. był Upgrade Pack Forgeworldowy do Kornowych Terminatorów, do 40, mm -hmm. no to kojarzysz Berserkerów, że mają te takie no, no. na hełmach. No to terminator, mieli łuchy, uszy. Terminatorzy łuchy. mieli te królicze na, uszy na kołnierzu od tego. czy znaczy, wiesz, to jest w tym jakaś logika, bo w Terminatorce masz głowę bardzo obudowaną, mm -hmm. więc jakbyś miał jakiś szajs na hełmie, Nie, to byś mógł tak, tylko patrzeć tak, do przodu, tak? Tak, tak, że, tak Więc tak. żeby ruszać głową, to przeniesione są te elementy to na To wziął sobie pancer. kilka odciął co tam zamontował. No tak, no stary, Ustawowo. akurat jeżeli wzorujemy się na mongołach, no to mongołowie mieli kitki na swoich głowach, na głowach konia, na buńczukach, czyli takich odpowiednikach sztandarów. No tak, ale co, mieli u mongołów tak? nie była ta kitka jakiegoś tam symbolem, tak jak u, u, u samorajów chyba była kitka z symbolem czegoś? że nie został pokonany, że ma taką długą kitę, jak długi, Nie, to tak do, dług... u dotraków ma taki długi warkocz, jak Mylisz historię no... z serialem HBO. Tak. tak? Nie wiem, no, się, tak. wiem, że gdzieś słyszałem historię, ale dlatego się pytam. Nie, nie, bo miastro, to tak było, no. tak, tak. Ty, w pieśniach... Jak dlatego Kal Drogo miał warkocz za dupę. No, no właśnie, no właśnie, właśnie. Dobra, to do dupę. Oj tam, oj tam. No, no i tak, Taszka no ptaszka mam. można pewnie zmagnesować i możesz sobie go używać jako ten token, który się na stole stawia, mm -hmm. gdzie on jest w danej turze. Tak jest, bo on daje przerzuty ogólnie. Tak. jak y strzelasz w coś, co jest w 6 calach od Cyberhawka, to masz chyba przerzuty tu hit albo jedynek tu hit mm -hmm. A można go tak zastrzelić? Nie, nie Nie, go to jest ogóle, token. Po prostu, po prostu token. No kupujesz tak, tak, go, tak w jak masz. Nie może go, w niego nic zrobić. Nie wiem, czy w 40 jest, ale w y, Iron Handy mogą sobie Cyber Familiar kupić mm. i on nic nie robi poza tym, że ci podnosi im wula. Czyli taki dron, Do... który lata wysoko i pokazuje cenę. No, okay. dokładnie. No ja no, mam że... model właśnie z tego detłoczowego motorkowca, on miał mm -hmm. na antenie przyczepionego okay. ptaka. No to ja mam ptaka na tym przezroczystym stemie mm. na podstawce 2,5 mm, no, to super. jest mój token Cyber Musisz kiedyś ich wyciągnąć na grę, tych wojewódzkach swoich. Kiedyś tak, jak sobie przypomnę, 7 edycy. <grym> A nie możesz w zagrać po prostu nimi? N nie wszystkie Unity są A, jeden okay. do jednego. Okay. No to sproksować. No może. Dobra, idąc Titanicusy. dalej. To się niech mówi Zygi, ja wracam do malowania... Z A jeszcze A, przepraszam, dopiero teraz zobaczyłem, że się wetnę na chwilę, ten katafraktowy pretor ma, ma w też ogóle w ręce multi, głoże. ma kombi meltę mhm. i teraz dopiero i ma miecz schowany w pochwie no, u pasa i teraz zobaczyłem dopiero, że można mu ten miecz chyba wyjąć z tej pochwy dać albo jest osobno i dać mu po prostu do łapy, fajnie Ale Więc... nie ma broni, którą może przyczepić do pasa Ale to z, wiesz co, ile jest tych kombi bolterów, z skaltu możesz mieć Ale to nie to i tak dalej no wiem, to jest z a nie z żywicy. Tak jest, to tak nie przyklejesz. <laughs> nie, wiesz co? I to też ktoś, jakiś internauta zauważył, że oni zawsze robią taki myk, że Ci dają Pretora w jednym rodzaju terminatorowej zbroi, mm -hmm. a, a, dedykowany, a dedykowany Legion terminatorów jest w zupełnie innej innego typu zbroi. No i Problem... Ebronkaś ich masz w Tartarosie, a Pretora masz w Katafrakcie. Katafrakt nie może robić sweeping advance, nie może biegać, nie może overwatchować. Ale ma oczu do się. Jak dołączysz do nich, to kasujesz ich możliwości. No no. e, jeśli chodzi o Adeptus Titanicus, to ostatnim czasy wyszła książka Domów of Molek, e, która jest suplementem do głównego podręcznika, w którym zawiera, jak się dobrze pamiętam, e, House of Knights, czy Nighthouses, e, domy wszystkich Knightów, których możecie wykorzystać. Chyba tam ich jest z 7 czy z8, e, bo tak, żeby dać tym Nightom. Każdy house ma swoje specjalne zasady. Jedni mogą tam, mają jakieś rozkazy, mi się łatwiej wydaje, inni już lepiej mhm. szarżują, inni jak już się biją, to się biją na poważnie. Czyli, czyli na takie Legion Rules. Takie Chapter Tactics, dokładnie. Mhm. I w międzyczasie jeszcze już bardzo świeża rzecz, wyszły karty. O Jezus, Maria, co to były za karty? Wyszły karty, które można wykorzystywać, właśnie chyba dla dodatkowych jeszcze house'ów. Po prostu karty. Wyszła paczka z kartami i z takimi w Adeptus Titanicus są Tips and Tricks, czyli takie specjalne zagrywki, które można wykorzystywać, rozkazy i właśnie znowu też Chapter Rules. Wyszła taka malutka paczka z kartami i to chyba wszystko. Aha, wyszła jeszcze. Wyszła albo wyszli. Nie wiem właśnie kiedy. W każdym razie dla mnie nowością, może od tego czasu, <laughs> była to, że wychodzą Pojawił się Warham Titan. Mogę sobie kupić Warham Titany. Ale to nie wiem, kiedy ostatnio wyszło. Warhammer Titan na pewno sobie kupię, bo ja właśnie, nie, nie wiem czy to mówię, z tego całego boksa, który, który, który mam, robię sobie jeden swój, jedną armię po prostu do, mm -hmm. do Adeptus Titanicus, więc maluję wszystkich na to samo, maluję na Legio Kresius. I to jest bardzo fajne, że Legion. jak będziemy chcieli pograć, to będzie alot of Confusion. Nie, bo są inni po prostu. Więc będziemy... Każdy z nich, z tych tych riverów, przynajmniej na razie, których maluję, są... jest troszeczkę inny, więc będzie można poznać, który jest który. Strzelaj w żółtych, wszyscy są żółci. <śmiech> I czarni, właśnie. Akurat, akurat mi się wybrało, że czarni. Bo Aha. na początku szukałem armii, która najwięcej walczyła z Blood Angelsami, gdzieś mhm. u boku Blood Angelsów. No i się okazało, że właśnie na tej planecie Molek e, dużo właśnie grał, <śmiech> czy walczył. Legio Cresius uh, i dzięki Bogu są czarni, <śmiech> czarno <-biali, śmiech> więc nie muszę się jakoś mocno przemalowywać, e, przemalowywać. E, natomiast stwierdziłem, że, a dobra, to może nie ma moje hobby, nie, w każdym razie, więc wychodzą Morehound Tytany, więc w Doom molek mamy zasady do, do, do Knightów, bo nighty i Legio i Tytanica są, to są zupełnie dwie różne rzeczy, możesz mm -hmm. mieć na przykład czarno-białych y, tytany, Rivery i Warlordy, a na przykład właśnie... Z jakiegoś tytany, innego domu. Ty, a tytany są z innego domu, to są domy, mm -hmm. to jest zupełnie inna, inna, inna in, jak to się mówi... Hierarchia. Hierarchia, inna, hierarchia, inna w ogóle, in, infrastruktura, że tak powiem, inne inna drzewko. No i ja będę miał niebieskich na przykład, tak? Tam mm -hmm. nie, nie, nie pamiętam, już teraz jak się nazywają oni. Taki najbardziej zbliżony, który znalazłem. Nie, <laughs> mają jakieś słowo <laughs> nazwę, nie pamiętam jak oni się nazywają. House of Ultra. House of Ultra, tak. Um, nie, bo staram się jakoś dopasować, żeby to był lealistyczny i niebieski, żeby jakoś mm -hmm. to podciągnąć, żeby to miało jakiś, jakiś tam sens. Oczywiście nie robię tego tak dokładnie, jak robi to na przykład nasz kolega który Legio Mortis z Braille Dzieckich robi dokładnie tak, jak wyglądały te konkretne Knighty i każdego każde jego knight jest imienny Knight z Legio Mortis. No mm -hmm. Moje, moje nie będę, bo będę musiał wymyślać im tam imiona, nazwy. E, więc to wyszło i ciekawostka pojawiły się, bo taką zagwostkę miałem, że w podstawce masz tylko ileś tych płytek takich fajnych, grubych, drukowanych, do paneli kontrolnych swoich tytanów mm -hmm. i nightów, właśnie ostatnio Forge World wypuścił, znaczy GW wypuściło pdf gdzie możesz sobie ściągnąć, wydrukować i mm -hmm. możesz je złożyć sobie na pół i możesz wykorzystywać, tą, ten, ten, ten na przykład zalaminować i sobie pisaczkiem zaznaczać, gdzie tam masz znacznik reaktora, osłony i tak dalej. Mm -hmm. Bardzo fajnie, bo właśnie zastanawiam się, a gdzie dalej będę mógł je dokupić, nie? Gdzie, no skąd nie mam wziąć. No i Fajnie, wyszli naprzeciw i wydali to za darmo, nie czasem. Dali coś za darmo, to jest w ogóle... kredą w kominie napiszmy, że GameStop dał coś za darmo. No, więc to, to na tyle. No, z więcej o Ad Adeptor Steadingores będę mógł mówić, jak już zagram i będę bardziej pewnie wkręcony. Albo nie będę wkręcony i będę po prostu... Y grał Nie, gra raczej wyląduje na półce po prostu, wiesz. Jeżeli mi się nie, nie podejdzie na chwilę obecną, zasady są ciekawe, więc będziemy pewnie kombinować. No. E, idźmy dalej, bo dalej mamy e, co? Wyszedł ten taki chyba bohater do e, House Scowdor. Zresztą wychodzą będą wychodziły, albo nie wiem, wy, chyba w planach są, żeby weapon pack był z Forge'a i takie alternatywne główki w takich maskach z goglami jakby, mm -hmm. żeby im wkleić. I tutaj z notatek widzę, że przeprojektowali temu bohaterowi głowę, bo kojarzyła się z Ku Tak, bo miał taki ten kaptur. kaptur, taki, taki jak ka plus stryczek tutaj, który został na tym A. modelu, więc się kojarzył i nawet szukają tego starego modelu i zdjęli. Nie ma już na Warhammer Community. Ale na pewno gdzieś tam... Gdzieś inter no, internet, internet nie zapomina na pewno. Na jest Ciekawe, aż coś go na biało no, na pewno się znalazł jakiś wiesz którego który to go zrobił na biało, więc... Znaczy, wiesz co, podejrzewam, że zwyczajny troll, który był szybko w tak Photoshopie go. Tak samo jak trolle, które, które malował, kolejszym malował tych e, Primarisów e, w e, Wehrmacht i w nie no Wehrmacht, tak, i z fastykim wszędzie <śmiech> <przyszedł> pomalował, nie? <śmiech> nawet, nawet nie starał się tego jakoś, wiesz, po prostu zrobił ich na czarno i z fastykim pomalował, nie? Ale no, zrobił to, to ładnie jest. chociaż? W sensie schludnie, czy tak na, na odwal się. To chyba były czas taki wykorzystywane z Flames of Software jakieś, nie? Aha, A więc rozumiem. były transfery to ładnie. Wy... Ładnie w sensie Chodzi mi o to, czy tak. wiesz, czy to była praca, czy psiknął ich czarny nie, słady. Nie, nie, to wyglądało. I wiesz, i czerwone, wiesz, odręcznie, no, krzywo, z fachy nie. Natomiast wiesz, no tam było też jeszcze w ogóle kiedyś była cała afera. Przecież my chyba na to mówiliśmy, że lease z frontline gaming bronił tego typa, nie. Że, że, że może to z tego hobby, może z nim robić co chce, no ale są już ziomy, pewne granice, nie? I tak po prostu be cool, no. Don't be a dick, jak to... Mhm. Wiesz że teraz by, byśmy musieli wejść w ten, jeżeli w Flames of War zbierasz nazistów, tak? To... to ale no, to innego jak gra, ja rozumiem, gra historyczna, no tak. Gra historyczna to gra historyczna, to wiesz, tam, no, tam się nie ocenia. Coś innego. Tam na przykład możesz podziwiać wręcz armię niemiecką za pewne tam rzeczy, bo jest co podziwiać, tak? Natomiast... I do... w dlaczego, roku. dlaczego lubisz grać yy, batalionami SS? No mam swoje powody. <laughs> nie, nie, nie. Dlaczego, <laughs> dlaczego akurat wybrałeś SS? Ja <laughs> weiß nicht. Bo znam tylko dwie litery. <laughs> Z niemieckiego alfabetu <laughs> No dobra, Blood Bowl. Ehm, jakiś zmontowany wielki minota Tak, wyszedł Tak, jak do, do drużyn powiedzmy tam ludzi i orków masz tam trola i, hmm. i tego ogra? Chyba hmm. do ludzi masz ogra? tego dużego takiego, tak. no jest, że jeden gracz jest taki większy, nie? Hmm. No to do którejś z drużyn chaosowych możesz sobie takiego zm zmutowanego Minotaura zapodać, który ma takie jakby trochę slaneshowe kleszcze, można Aha. by powiedzieć. E... To nie jest Sforz Tak, to jest Sforz, zaraz ci pokażę, on okay. to jest. Ma taką maskę, taki ala maskę okay. trochę taką nurglową z tymi takimi... I szczypce jakieś, w ogóle kraba. No mówię, takie slaneshowe, bo to jest, te, Aha, to bo to jest zmutowany Minotaur. Hmm. Jak z Beastmenów po prostu. No, w Bismenach też jak w Fantazjach miałeś armię, to miałeś tych minotaurów z toporami i tak dalej. We Flafie chyba są kanibalami, mm -hmm. albo przynajmniej są mięsożerni. Kolejną rzeczą jest trzeci sezon Warhammer Underworlds. Tak? Nazwali to trzecim sezonem już? Tak. Jak się będzie nazywał wiemy? Nie. Bąbą... Jest tylko Marii. zarys, zarys. logo, ale nie ma... Nie śledziłem. Yy, nazwy jakiś, j, jakiś model lwowy się, się pojawił, tak? Tak, tak. I są dwie bandy, tak? Są tych leśnych elfów? Aha. Tych to półerwów, do, do Night Volta wyszło. To jeszcze tak. do Night Volta wyszło. Aha. Aha. To jest to Ale nie mówiliśmy o tym, czy mówiliśmy? Nie mówiliśmy chyba o tym, bo ostatnio żeśmy chyba pominęli. No mamy tych, miałeś. mamy piratów z Karaibów w zbrojach w wersji krasnoludzkiej. I ma... A tak, tak, tak. Wyszli I po, mamy się... leśne elfy, które troszeczkę za bardzo kochały drzewa, za bardzo. Co fajnego, widziałem ostatnio na turnieju w Stagrafie, organizowane był organizowany turniej właśnie Warhammer Underworlds i ktoś, jak macie, wiecie, te pola takie trzy zablokowane na planszy, mhm. to no, ktoś no. wystawił właśnie z jak oni się nazywają, z tych karu, nie, z tych Rasnoludów wystawił ten statek, mm -hmm. po prostu ten statek tam postawił, A. taki w chmurach, nie? Nie pamiętam kto, kto to zrobił. I wiesz, jako blokę po prostu fajnie stały coś się działo na tym stole. Szpoko. Ale tak podszedłem mówię tak, co to za nowa jednostka do, do, do, do Underworlds? On mówi nie, nie, nie, to wydujesz blocker. dużo pieniądzów i wygrywasz grę. Tak, strzelasz raz i zabijasz wszystkich, nie? Eee... Rocks fall, everyone dies. Kolejną no. rzeczą, która się pojawia, to jest yy, Warcry. Eee, pojawiła się... Muszę, zapowiedzi są od jakiegoś czasu, mm -hmm. to miał być taki odpowiedni kill team do Sigmara, natomiast okazuje się, że to nie będzie taki bezpośrednia kalka, bo będą bandy, które są osobnymi bandami, tak jak do, bardziej do Shadespire będą tworzone, do, do Tak, bardziej ekwiwalent Necromundy, powiedziałbym. Może... no może tak, bo nie było, nie, gdzieś w tym świecie, ale zupełnie co innego, nie? Mm -hmm. eee, I to będą tylko chaosowe bandy. Tylko? Tak, ale tak. masz na przykład Elfa Chaosu teraz w tym nowym, Krasnolud Chaosu gdzieś tam był. Czy krasnoludy jakieś... Chaosu to były, to były z... spaczone ale, ale w Sigmarze jak, jak dotąd jeszcze nie bardzo, Czyli co, bo To była frakcja, Krasnoludy Chaosu to była Forgeowa w ogóle frakcja. Jak chciałeś mieć armię, to musiałeś z Forge Czyli spaczone chaosem, ale gdzieś tam chaos zawsze gdzieś się u nich przewija, tak? O to chodzi. Hmm. Znaczy, nie, nie, Krasnoludy takie, wiesz co, czczą chaos i wpadają to się to... magią, takie z, ze starego fantaziaka. Wiesz, że, bo krasnoludy się nie parają magią w Warhammerze, bo się zamieniają w kamień. Mm -hmm. A te robią ryzyk fizyk i rzucają na tyle magii, dopóki nie skamieniają do końca. Więc, na przykład, mm -hmm. masz krasnodododa, który już rękę ma z kamienia czy coś takiego, mm -hmm. ale tam ciągle próbuje w czary iść. Mm -hmm. I oni mają taki, oni w Fantaziaku mieli taki babilońsko-ognisty motyw. To co teraz mają Firetlerzy. Tak, to co mają Krasnoludy w pieluchach trochę teraz. Minus tylko że Krasnoludy w pieluchach nie mają tego, nie mają tego bizantyjskiego, wiesz, motywu, nie? Mhm. Y Jak już wspominamy na Cromundę? i się chwilowo Nekromundę, powinniśmy to przy, przy Kałdorach umówić Arbitów, który się pojawił, Trailer. Trailer, tak. znaczy tak. zakładam, że wreszcie dzieje się to, co zapowiadałem dawno temu, że wtedy wejdę w Nekromundę, nie? I bardzo dobrze, bo będziemy mogli sobie coś pograć na fajnym stole, albo będziesz miał po prostu fajne modele, które niczym uczystać, do czegoś. Sary, liczę na to, że dostaną, jak wyjdą do Nekromundy Arbiters, to to jest na tyle, to nie jest gang, który spotkasz tylko na jednej planecie, tak? tak? To jest coś, co masz w całym imperium, więc... Hmm. Że dostaną Rulsy do Kiltima i może nawet do 40. No, Jeden no, zwykły Data dać. Slate by wystarczył. Mi się no. podoba to, że to są praktycznie sędzia Dread. No tak. No. ctrl C. No, Ale pierwszy. wiesz, Black to... Fortress wyszedł no i modele dostały Rulsy. Ma, no. I do 40 mhm. i do mhm. Kiltima. Tak? Mhm. Więc proszę liczę na to. Może że... dostaną do Gwardii Imperialnej, że mogą. możesz wziąć sobie unit jako, że Gwardia dobra, chłodźcie chłopaki, pomożecie nam. bo... Na, na i... przykład. No. Jedna rzecz. Teraz y, to może się zdarzyć, nie mówię, że... nie zakładam, że tak będzie, ale w y, Elite pojawiły się bulgryny, ogryny i tam jest dział e, auxiliary units, coś, coś, coś takiego. Mm -hmm. e, nie, na recenzji mówię o tym dokładnie, jak, jak to się nazywa, więc jest szansa, że może taki oddział się pojawić, i się, pojawią się jego zasady do czy Kto ma to dosyć łatwo jest mm -hmm. z, z, przekonwertować, jeden artykuł w Whiteworthie wystarczy i już. nie? E, i oni by fajnie grali w clitimie. W oni by fajną robotę mogli zrobić w clitimie. No to są fajne jednostki, taka, to, trochę jak wardia, tak jak mówicie, tylko żeby w boksie y, necromody z zrobić z 10 kolesi, więc musiał być 2 Podejrzewam, boks. że je będzie na zasadzie shot, shotgun'y dla każdego. Shotguny są w, w nekromundzie, shotguny to są najbardziej przegięta broni stary. Bo nie tylko że strzelasz, właściwie nie musisz celować, to jeszcze możesz kilku przeciwników na raz trafić. Wiesz co, mam wrażenie, znaczy nie, nie wiem, jakie jest jakby rozłożenie sił y, w, w, w Necromundzie, tak? ale myślę, że, że arbitrzy to będą tacy all rounders że dobry sprzęt, y, ale na przykład drogi, punktowo model mm -hmm. i będziesz miał ich pięciu, ale będą mieli dobre pancerze. Jaka planeta tacy to... Castodys? <laughs> No dobra. No, a wracając do Urkraja, w ogóle zauważyłem, że przynajmniej... Ładne te, te modele są. Tak. Zresztą dlatego mówię, że może jak wyjdzie i się okaże, że to jest fajne, to kupię starter, żeby też no, ma Na zasadzie, na zasadzie tak. po prostu też gry planszowej. zobaczę, jak to będzie wyglądało. Bo na początku myślałem, że w ogóle to ma być coś w stylu właśnie Night czy jakieś tam. A tam będą karty w ogóle? Wiemy nie wiemy o mechanice za bardzo, okay. Tego modele pokazuję. Na razie, te, na razie te bandy, które pokazali, one mi w jakiś tam sposób korespondują z tymi z Legionami, z Ale nie ma heksów żadnych w planszy, coś ja nie bo pokazywali tylko w takich dioramkach jakby modele, więc trudno powiedzieć. Ja nie śledziłem zupełnie, natomiast jestem ciekaw, czy to będzie bardziej właśnie jak Underworlds, czyli heksy i budowanie talii. Czy bardziej jak Kill Team. No z tego, co ja słyszałem od mojego źródełka, to miało być bardziej jak Kill Team, ale nie wygląda. Mogę, tak mogę strzelić, że jeżeli to będzie, wydadzą taki box startowy Alan necromunda, to może być tak, że możesz sobie grać na zwykłym stole, mm -hmm. że kładziesz teren i każdy biegać tak. necromunda. właśnie. I, ma, I tak masz jak mapę chyba? taką tak. po prostu, że sobie tyle układasz i robisz z tego jakieś tam, nie wiem, jaskinie podziemne czy coś w tym stylu i sobie biegasz po tym. I tak jak Blackstone Fortress, masz planszę z heksami, kwadratami i możesz grać normalnie, wziąć się do gry i grać normalnie, nie? No, no. Okay. no a wracając jeszcze do mm -hmm. tych moich spostrzeżeń. Yy, no Ta pierwsza banda, którą yy, wydali, to mi trochę przypomina Iron Warriorów, bo są tacy ciężko opancerzeni, wszyscy mm -hmm. są w, w hełmach z i mają jakieś tam młode takie rzeczy. kultyści by z nich byli do Iron Warriorów. No, nie? na przykład. Druga banda, którą pokazali mi troszeczkę World przypomina, bo są tacy barbarzyńcy, którzy są wieszeni. wyglądają jak hezkiniowcy, wie, że mają hełm z czaszki jakiegoś tam gada, czy coś takiego. A teraz Alfa Legion. Tak, a teraz jest Alfa Legion, bo masz motyw wężowy i motyw y, starożytnej Grecji. Mm -hmm. Takie, że wszyscy mają y, bose stopy, No jest nawet stopy, Gladiator, na glemnicę... jest, jak się nazywa, ten Gladiator, który miał trójząb sieć. Mm -hmm, no mieli swoją nazwę, tak? tak? No to masz tutaj Elfa Chaosu, który ma dokładnie takie uzbrojenie. No. I ten ich szefu, który rzuca. Yy, ta strzałka to była gra w ogóle chyba z lat 50., -tych, 60., -tych, ale ją w 380., yy, ale ją wycofali, że się rzucało taką rzutką, taką ciężką. Nie, taką rzutkę jak lotka, wiesz, mhm. do tego. Tylko taka przeskalowana, że ona ważyła nie wiem, z kilogram. Okay. I tylko, że jakby musieli wycofać ten produkt, bo ileś tam dzieci zostało rannych w trakcie gry, bo to miałeś to miałeś kilogramową rzutkę z ostrym takim szpikulcem i nie pamiętam, na czym polegała ta gra, jakoś się nią rzucałeś, i że za tył łapałeś i tym ciskałeś po prostu. Później ci znajdę ci reklamę na Biorąc tym. Biorąc pod uwagę, jakie gry teraz są reklamowane dla dzieci, jak ostatnio widziałem, to po prostu wolę chyba, że moje dzieci rzucały ciężką rzutką, niż, co to ostatnio widziałem, wyciskały pryszcze kolesiowi, który będzie w nie psikał glutem, jak coś źle wycisną. jest jakaś taka gra, nie? że coś wyciskasz kolesiowi i pryszcze mu lecą, albo musisz wciskać przycisk, bo toaleta na ciebie psiknie albo ciasto ci strzeli w twarz. No ręce opadają, jakie są zabawki dla dzieci teraz. Po prostu, ale my jesteśmy starzy, już zaczynamy. O, ja to niebezpieczne. jest. No nie, no, ale... Ja rozumiem gry planszowe, wiesz? Że na przykład dziecko musi osiągnąć jakiś cel, musi coś pomyśleć, musi, wiesz, jakieś eurogame na przykład, jakieś Carcassonne czy jakieś, wiesz, setle, nie setle, czy tylko ten, setler, setler w katan. Że musisz coś pomyśleć. No wiem, że to jest dla trochę starszych dzieci. No ale zabawka, gdzie polega na tym, że kosztuje pust pieniędzy i musisz wciskać przycisk szybciej, bo inaczej ciasto w w ci w twarz, no to trochę takie... To się nazywało, moi drodzy, long Darts i to Aha. po prostu w ogrodzie kładłeś sobie taką, takie kółeczko i tą taką wielką rzutką, Aha. E, trzeba było trafić w to kółeczko, tylko problem polega na tym, że to była wielka, ostra rzutka i można było trafić To No to moja matka miała takie na zajęciach z przysposobienia wojskowego, tylko że w to koło trzeba było trafić granatem. No, no. no. <laughs> Naprawdę. Taką atrapą. I nie wycofali no. jeszcze tego jakoś. Znaczy egzamin chyba był z live granatem, nie jestem pewien. No wiesz, ale to jest bardziej na zasadzie ten... To jest bardziej na zasadzie Jasiu i Małgosia idzie do grudka się pobawić. Czy nagle Małgosia przybiega, że no, a nie Jasiu moka. trafił się w krtań z Ja tak? <laughs> Jasiu przegra. Dlaczego? Bo krwawi z krtani. Jasiu obiad. No dobra, lećmy dalej. Mhm. Dalej co mamy? Dark Angel Forge Waldo. Nie omawialiśmy chyba jeszcze. Dwa dreddy i Pretor. Nie, bo to jest mówka sztuka. To jest w ogóle duża, duża zaskoczka, bo powiedzieli, że coś pokażą. No oczywiście mhm. stawialiśmy, że, że pokażą model Jagataya w tych dwóch wariantach na piechotę i na motorze. A tutaj mhm. wylecieli z zapowiedzią kolejnej książki i teraz oczywiście pojawiły się spekulacje, że Pomiędzy tymi Forge'owymi książkami na początku nie było dużego odstępu, bo one wychodziły tak co półtora, co dwa lata, a teraz się zaczęły robić takie długie przestoje, tam trzy lata i tak dalej. I może zrobią także ta kolejna książka, gdzie właśnie mają być Dark Angel, Night Lords i cała y, lista do Dark Mechanicum, y, Army List, cały do nich, że wyjdzie na przykład w przyszłym roku, albo że no, stosunkowo szybko wyjdzie i wypuścili Wypuścili dwóch pretorów, jednego w katafrakcie, drugiego w power armorze oraz wypuścili lewiatana i kontemptora. Mhm. Yy, niedługo ich będzie można kupić i wyglądają bardzo fajnie. W ogóle ta listyka herezyjna Łada Dark są, no. Angeli jest fajna, taka... No idą w tą rycerskość, tak? Cały czas te takie średniowieczne zakony rycerskie, tak dalej. Yy, I jest to chyba o tyle wdzięczny yy, legion do robienia w herezji, że ikonografia... I ogólna stylistyka im się nie zmieniła na przestrzeni tych 10 tysięcy lat, więc można dużo biców z 40 wykorzystać, po prostu wziąć sobie modele z czy z Burning of Prospero, i podoklejać trochę bizzów, wziąć na przykład te tułowia co są do Dark Angelowych, mm -hmm. zwykłych, tam weteranów, którzy są w tych takich tak szmatach. W tych cuszkach, szmatach. No to nie widzisz, jaki ma mark zbroi w togach, tak? Nie widać, jaką ma mark zbroi pod spodem, czy nawet jakie ma nogi, bo wystają tylko czubki butów. Nogi często są Mark 6 w tych upgrade packach, więc Mark 6 mają spokojnie do No zgórze. i wiesz, więc doklejasz po prostu rączki z jakiegoś tam innego marka i masz, wiesz, masz normalną, normalnych kolesi. Głowy w kapturach też, bez, wiesz, bez problemu możesz dać. Dużo tych biców, y, ikonek na, te, na pojazdy, bo jest to samo. Masz uskrzydlony miecz, albo tych takich. Ten tako, tak, tą taką postać y, w, kapturze w kapturze z, z mieczem. W tak, watch Jedi. tak <grym> Watcher in the Dark, tak. <grym> Mroczny Jedi y, z oldschoolowym mieczem, więc, więc łatwo jest ten legion zrobić. I jedyny kłopot jest taki, że oni mają te zasady takie chwilowo, tak jak White Scarzy i Blood Angeli mieli przez długi czas, że były te takie. Macie jedną zasadę. Tak, macie jedną zasadę, macie tutaj jakiś tam jeden Wargear Legion Specific, czyli tylko dla waszego legionu i nara, tak. W ogóle kiedyś to było. Jak się zaczęła herezja, że miałeś listę special rules i jak sobie brałeś Legion, który jeszcze nie miał zasad, to wybierałeś sobie, Okej, okay, wszyscy w Legionie mają Stubborn, wszyscy w Legionie mają Furious Charge. I, i tak się robiło legiony, zanim zanim wyszły te wszystkie, wszystkie inne rulesy. U Dark Angels z tego co pamiętam, to robią heavy bolter spam, bo heavy boltery mają jakąś fajną amunicję, która jest przekręcona. Oni mają I dajesz nie, heavy boltery na wszystkim, oni, na czym Stary, mówisz, no? oni mają to, co o... mają chyba Lutasi albo, albo flash Gici, że rzucasz AP na kostce, po prostu. Masz heavy a, okay. bolter i rzucasz AP na kostce, więc a może być tak, że jest AP 6, a może być tak, że wiesz, masz 10 kolesi z heavy bolterami, więc masz 30 strzałów i wyrzuca ci, że jest AP 1. 10 terminatorów po prostu poszło do piachu w tym no. momencie, tak? No tak. Albo no czołg kasujesz jakiś. Tak, no bo masz. No stajnie, nie? Masz nie? Hm. Więc jest, wiesz. No ale... właśnie, bo tam, tam nie masz minus do a, tak, tylko to jest. Tylko zdejmuje Ci wszystkie swoje koniec. I, i, I dlatego moim zdaniem w ósmej edycji zrobili to lepiej. Bo jakbyś miał broń AP3, to żadnego żadnemu terminatorowi nie robisz różnicy, nie? Bo sejwujesz się na dwójce. Więc mhm. nie zdejmuję łapy. Ale wiesz, no, terminatory, na Terminatorie się w... W... zabija volume of fire, a nie. Tak, a nie ale AP, teraz masz nie? coś takiego, że dlaczego terminatory teraz są słabe? Bo Terminatory zawsze miały w 2 plus. I wszystko fajnie. A teraz masz dużo broni, które mają save 2, czy znaczy mają AP2, AP3 i to nie jest nadal, że na 2 się sobie, tylko sobie się już na czwórkach, na piątkach i to już jest różnica, nie. Już terminatorów to. Znaczy, w Herezji masz inną Nawet metę. masz AP1, to już. już w tak masz inną metę, bo tam jest dużo. Ja wiem, ja wiem. Masz, wiesz, dużo placków za P2, masz Mówię, dużo placków za P3, nie? Mówię o, o ósem, ósemce, tak. dlaczego w ósemce terminatory nie, terminatorzy nie, nie działają. A ja im liczbę łundów podnieśli między no to, w końcu, nie? Yy. O. I fajnie te modele wyglądają ogólnie, Dark Angelowa, podobają Pana mi się. No? Zwłaszcza ten pretor z mieczem i starczą w powerce. Yy, ma, mam, yy, mam. podobne odczucia do tych do Templar brethren a, z tych yy, Imperialistów, żebym sobie kupił po prostu te modele na półkę, żeby pomalować, mm. więc może tego gościa kiedyś zakupę jakichś tam ruskich Slamysz do 40 i do Sigmara wyszedł, prawda? To są modele i dwusystemowe dwusystemowe, i trochę tych nowych modeli wyszło i trochę zmienili stylistykę, czyli znaczy zmienili stylistykę, trochę odświeżona jest stylistyka tych modeli, nie? Jest zbliżona do tej wyjściowej. Nowy kawałek terenu, nowe czary do, sig tak. do Sigmara, te, jak one się, Persistent Spells, tak one się chyba nazywają? Mm -hmm. Endless. Endless Spells, proszę. A Persistent? Nie, nie, a co to był Persistent? Się, czyja no, nazwa pokrzmowała? Maszyna wirtualna może być Persistent. <laughs> Okej, okay. mamy Keeper of Secrets chyba, jeśli dobrze pamiętam, model, który mi się najbardziej podobał. Tak. ten y, duży model, który można złożyć w dwóch wersjach, tylko, y, albo y, jako as? charaktera, możesz go złożyć albo zwykłego typka jakiegoś, nie? albo takiego generikowego kipera sekretu tak? generikowego <laughs> kipera sekretu, bardzo w polsku, nie mówię. bardzo, ale wiesz, y, staram się już do korponowy przyzwyczajać. <laughs> <laughs> Jasne. E, model podoba mi się niesamowicie. Nie wiem czemu, ale jest. Widziałem jak teraz jak go Bochon maluje. Ten nasz polski malarz i po prostu to, co zrobił na nogach tam, na klatce piersiowej, jakieś metaliki dziwne, kolorystykę dziwną użył. Model jest w ogóle rewelacyjny. Bardzo mi się podoba taki... Um, kojarzy mi się z tym filmem Benicio del Toro, czy jaką... Nie, Del Toro, Gilerno? del Toro. Gile del, Toro. del Toro, tak. E Fauna. Pan tak, z Labyrinth? nie wiem czemu się z nim y Design twarzy ma bardzo podobny. I tern, chyba. I, podobny, i, i, i, ma, i... podobny ma nos, że mu się z, y ten... <śmiech> Schodzi mu, się w... schodzi mu się tak nos w podobny I sposób. I kolorystyka skóry chyba, nie? Te, on też był taki białawy nie? On był taki ziemisty. Bardzo... Zresztą w cieniu go cały czas pokazywali. Bardzo, więc... ba bardzo fajna, creepy, taka... No. A z kolei no, ten przez to, że ma taką tarczę i, i włócznie, to ten imienny mi się kojarzy z hoplitą, nie wiem dlaczego. Tak, Bo jeszcze no, tarcza i włócznia no. poza tym jest smukły, tak? Więc wygląda mm. bardzo dobrze przeskalowany model, nie? Tylko dużo no, też rzeźby greckie zresztą też tak. przedstawienia. Oni tam za dużo pancerza poza hełmem nie mieli. Tak? No dużo. Ja będę Braille. tym, który z zasady ma się nie zgodzić. Warhammer to były zawsze takie troszkę karykaturalne rzeczy, te demonetki demony i tak dalej, też były takie groteskowe w pewnym stopniu, a teraz no, idziemy jednak w taki ultrarealizm, nie? Tutaj rzeczywiście Horror, bardzo mi się to podoba. Te proporcje są bardzo realistyczne praktycznie. No. Nie wiem, czy... Kwestia gustu. inaczej, mi się ani w takiej, ani w takiej wersji demony nie podobają, mm -hmm. szczerze mówiąc, więc... No nie jest to twoja stylistyka. No nie. Mi się podoba dlatego, że to jest bardzo horrorowato się to robi. I Gdzie słyszałem opinię, że ten Keeper of Secrets i ten no, charakter, którego można tam zbudować z niego, są bardzo taka, bardzo statyczna, jest ta, post, ta postawa, że takie hmm. idzie po prostu powoli. Ale jak to ktoś chyba określił, chyba na independent charakter określili określi to, że ona przedstawiać mega koksa, który idzie za całą watachą swoich, wiesz, jak się hmm. mówi, przydupasków, które minionów. minionów, Oni lecą ci, wiesz, po prostu zajmują ci ręce. Ty się od nich odganiasz, tniesz, ich po prostu wybijasz, nagle podnosisz wzrok, patrzysz, a ten typ idzie po prostu, już patrzy ci się bezpośrednio w oczy, ciągnie miecz po ziemi i wiesz, idą iskry, nie? Po prostu to ma być chyba taki, taki charakter, taki, taka postać i taki klimat ma tworzyć. I, Jestem i to za dobre, żeby do ciebie biec w frajerze. Tak, ja nie będę do ciebie biegł, to po prostu ty poczekasz na mnie, nie? No. Mamy Maskę, ale Maska to jest chyba stary model, nie tylko nie wiem nie czy wiem. jest, znaczy to jest stary charakter, mm -hmm. imienny i nie wiem czy to jest, to jest model tam powiedzmy sprzed kilku edycji, czy to jest nowy model, więc zostawię to jakby. Fajny flaf jest do Maski natomiast, że próbowała, to jest demoletka, która próbowała pocieszyć a kiedy miał jakieś tam doła <śmiech> i, i zatańczyła dla niego, a Slanesh powiedział wiesz co, nie mam ochoty teraz na żadne wygłupy i w ogóle to mnie wkurzyłaś i teraz będziesz tańczyć przez wieczność i ona hmm. cały czas musi tańczyć non stop ta demonetka no i ma takie, ma takie maski teatralne typowo y, komedia tragedia dalej mamy tego demon prince'a z, z, z demonetką też fajny model bardzo taki, y, taki jakby trochę afrykański wojownik ze skaryfikacją on, ktoś mi mówi, że on przypomina tego gościa z y, 300 tego tak, tego Syksesa. Emisariusza... Króla. O, króla, przepraszam, tak, Successa, tak króla. króla Persów. Trochę tak, no. Emisarz był czarny, myślę. Skaryfikację ma, no. y ten topór taki ozdobny, no i tą demonetkę na plecach. No, no, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie zrobione. No i jedyny model, który mi się nie podoba z tych wszystkich, głównie dlatego, że te de demonetki, ta Pipi wygląda dosyć derpowo. <laughs> y to jest lustro, które na takich jakby stalowych mackach się porusza. No i ma te dwie demonetki. One tak nie wiem. Czy A postawa... to jest jakiś portal? To jest jakiś unit. Ja dosłownie czytałem zaraz przed podcastem, co, co mhm. to jest, i że to się włóczy po tym. To się włóczy po. Yy, no po bojowisku i tymi mackami tam Kolesi kasuje. Mhm. Yy, nie wiem, czy to jest kwestia zdjęcia takiego, że jest tak bardzo z przodu mm -hmm. zrobione, ale no, średnio mi się podobają po, postawy tych demonetek przede wszystkim. Ich, ich, co, co, co tu czy obecnie. one mają nogi tak zginane w koński sposób? Tak. Okej, okay. tak. to się dobrze dowożę. Tak. I te yy, bestie slanesze już żeśmy omawiali chyba wcześniej z tymi stopami i wyglądają jak dwie osoby, które po prostu robią mostek i im się... Dwie osoby z... robią mostek. No tak, bo zobacz, bo zobacz że, że jakby tak, tak, stawy tak, tak, kolanowe jak mają się. w przeciwny sposób, więc to jest jakbyś ty zrobił mostek, ja bym zrobił mostek i nasze korpusy by się jakoś zlały ze sobą jak w filmie The Thing czy coś takiego. wczepione do panu. Tak, i jeszcze mają z tej, ze swojej własnej skóry chyba pończochy mają <laughs> zrobione. Z ze swojej własnej skóry. Auć. No to jest oszczędność na no. Po no poszu... materiale. No. Nie, wyglądają spoko, Jakby wszystkie te modele jakoś mają spójność stylistyczną i przede wszystkim mają spójność stylistyczną z tym takimi wcześniejszymi modelami Slansha, które nie wiem które której edycji wyszły w piątej? Piątej, szóstej? Piątej podejrzewam. Bo demonetki to miały redesignów, hmm. o Jezu, chyba najwięcej ze wszystkich demonów. Tak? No, Ze względu na, na cycki, nie? Bo no, ale teraz trzeba być... je zmienić. Nie, nie. Pierwsze były okay. te takie z, z tymi łyse, takie z skra, krabowymi tymi. Mm -hmm. Potem zrobili te takie, co wyglądają jak elfki. Okay. te elfki. Te są ogólnie fan favorite, mm -hmm. że wyglądają najlepiej. Eee, złośliwi mówią przez to, że wiesz, to są jedyne cycki, jakie jednak birdy mogą oglądać. Nice. <laughs> ale nie, rzeczywiście fajnie wyglądają i w starym, starym flafie chyba, fantazjokowym, nie wiem czy 40 mm. było tak, że. Slanerz zmieniał y, elfy pojmane w demonetki mm -hmm. I dlatego one takie były ładne i miały takie tak, ładne tak, tak, rysy. Tak było, tak było, tak, Nie wiem jak to później zmienili, bo redkonowali to jakoś. Yy, I później wyszły te demonetki takie, yy, no te, te co mamy teraz, te mm -hmm. trochę jakby wariant pośredni pomiędzy tymi takimi sexy demonetkami, a tymi takimi derpowymi z, z, z, z, tych, z pierwszych edycji Warhammera, z tymi wielkimi kleszczami. No i te, te takie strusio-pławikoniki, na których jeździ. O, jest dużo coś takiego, no. No, są, no to też, one też są stosunkowo świeże, no i combine Slanesha, ten co jeździ. Ta. Tak. No dobra, więc to by było tyle ze Slanesza. E, zacznijmy teraz na to, co jest, e, co wyszło do Elite. Co prawda wspominam, mhm. e, możecie zobaczyć dokładnie, co tam wyszło. E, możecie zobaczyć mój filmik, który gdzieś powinien się to pojawić. A, ciao! Kill Team Elite jest to nowy suplement do e, głównej gry. Kill team, w którym możemy wystawić niektóre wybrane jednostki z kategorii elity. elity, elity, niespodzianka, z normalnej 40. W całym podręczniku samych zasad jest niewiele, po prostu musimy zapłacić oczywiście punkty, musimy w, no, wrzucić ten model w swoją rozpiskę, natomiast ciekawych rzeczy, która się pojawia, poza samymi jednostkami, które tam można wrzucić, o których nie będę mówił, bo zerknijcie sobie na na filmik, gdzie przechodzę przez wszystkie karty taktyczne właściwie. Terminatory i tym podobne. Terminatory, tak, flashgici i, i różne. Zobaczycie sobie. Ehm, pojawiają się chapter tactics, regimental doc doctrines, mm -hmm. clan cultures. Wszystko to, co znamy z kodeksu, pojawia nam się właśnie w kilkimie, Czyli niektóre jednostki albo będą się lepiej bić, w zależności od tego, z jakiego są klanu, chapteru. Albo będą lepiej strzelać, albo będą lepiej miały lepszą liderkę, albo jakieś inne ciekawe umiejętności. Ogólnie z reguły jest tak, że ta sama templatka umiejętności jest przenoszona na wszystkie inne armie. Tak samo jest z kartami taktycznymi, szczególnie tych różnych komanderów, którzy są przedstawieni i wprowadzeni w tej książce. Czyli na przykład komander, który umie się dobrze bić, będzie np. w 6 celach miał jakąś aurę, która będzie pomagała im, innym jednostkom dawać, pomagała robić lepsze ataki przerzuty na wundy, przerzuty na hity i tak dalej, i tak dalej, albo dodatkowe ataki. Jedna rzecz, którą warto zasadzić, że te klan kultury, czapry taktyksy i tak dalej, mm -hmm. jeżeli chcemy, możemy sobie włączyć do normalnej rozgrywki Kiltima na 100 punktów. Tam nie jest powiedziane, że musisz używać. Tak, ale, że tak, Że musisz tak, tak, komanderów tak, tak. używać. Natomiast o, ta taktyka, te ta karty taktyczne, o których mówię, no, to musisz już mieć tego komandera, żeby on mógł... mógł, mógł generować. Się. Natomiast tak, Szwagen ma rację, to jest dosyć istotny punkt, że możemy w istniejących... Y Kiltima, które mamy, nie musimy wprowadzać elit, nie musimy wprowadzać komanderów, możemy po prostu stwierdzić, że nasz kill Team jest z, tej, z tego klanu, z tego chapteru i, i już. Więc dlatego też te działy zostały rozdzielone, że nie mamy na np. Adeptus Astartes i ich chapter tactics i ich komanderzy i ich elity, bo to by bardzo mocno świadczyło o tym, że to jest powiązane. Tam jest Na początku są chapter te tactics te wszystkie specjalizacje, a dopiero później komanderzy i elity. No tak, bo tam też dużo komanderów się pojawia. Dla, dla tych, którzy chcą z, troszeczkę więcej informacji, zerknijcie sobie na ten filmik, który, który rzuciłem i e, przeszedłem przez ten filmik jeszcze raz i porobiłem znaczniki czasowe, więc jeżeli szukacie tylko i wyłącznie, na przykład, nie wiem, e, jakiegoś armii tyranidów, ich kart, ich kart taktycznych, ich, ich postaci i ich jednostek, to macie znaczniki, możecie sobie znaleźć, e, rozwinąć sobie opis w filmiku i tam ma, macie znaczniki do wszystkich działów, do wszystkich pod, pod rozdziałów. No moim zdaniem, bardzo fajnie, że coraz więcej rzeczy można wrzucić w kiltima, Ale nadal jest to opcjonalne, jeżeli chcesz zagrać. Ta. W gołego Kiltima, 100 punktów jak nikt się najbardziej, nie Jak najbardziej. Chcesz zagrać w gołego Killtima, arena, w samego kiltima, w samego Killtima i komanderów, możesz to zrobić, nie musisz nie musisz łączyć, natomiast możesz i tak dalej. Więc... i ty ten błąd przy tym przy Shade Spire, popełnił, popełniłeś. Zamiast to? zostać przy tej bazowej grze. Tak. No to wiesz, żeś to zaczął ładować te karty. bo no, Zacząłem zaczęła ładować wszystkie bandy? Kupując wszystkie bandy, myślałem, że to wiesz, będzie taki. <śmiech> ja mam trochę taki zboczenie. Kolekcjonerskie. Zboczenie kolekcjonerskie, że chciałem mieć wszystkie wszystkie koszulki, wszystkie kostki i tak dalej. No i tam popełniłem ten błąd, że to zrobiłem, bo nagle. Ej, sko skończyłeś kompletować już Shifter? Mamy dla ciebie nowość! Underworld, tak. czy znaczy, ten, um, Night Vault. Ach, i już tutaj mniej wiesz. Znaczy, nie to jest, się wiesz się co? To, to nie byłoby złe na takiej zasadzie jak ja się na przykład ze szwagrem od czasu do czasu spotykam, czy on przyjedzie do mnie i sobie pogramy w tą, w tą podstawkę i ja absolutnie nic nie posiadam do mhm. tej gry, a już z każdą grą tymi podstawowymi kornistami coraz lepiej mi wychodzi. Nawet zdarza się, że od czasu do czasu, że Arnulf nie umiera pierwszy. <laughs> No. A, więc wiesz, o tyle fajnie, że, że na przykład, nie wiem, jakbyś miał jakąś paczkę, która przyjdzie do Ciebie, to możesz ich wszystkich, dobra, zapoznaj się mniej więcej z tą bandą. Tak, dokładnie, dokładnie. I sobie podgrasz. Ja zostawiłem sobie w, trochę jeszcze, taki, e, schodzimy z tematu, na underworld. No zostawiłem sobie te bandy, które sobie pomalowałem, czyli mhm. mam teraz oruków, mam stormcastów, mam szkielety bo ich pomalowałem i mam gobosy mhm. i to, te sobie zostawiam, karty podstawowe, muszę przejrzeć deki i resztę wypycham. Więc jak ktoś jest zainteresowany kartami z Shadespire, właściwie wszystkimi i czterema bandami, które mam do sprzedania, to z chęcią proszę się do mnie odezwać. Z... To, to Możemy się to... zgadzać, bo ja chcę dokompletować jeszcze te z Spire, których nie mam. Bandy czy Ale karty? te karty sobie zostawiasz, tak? Nie, karty z... te też tutaj wszystkie. Tak? Wszystkie, które nie są, których nie Jeżeli koszywam. jesteś w stanie im mam normalnie w pudełku na przykład tych Fire Slayerów, co byli do Shadespire. Ale ja chyba ich nie miałem. Nie miałem okay. ich, nie, nie, nie, przepraszam, nie. miałem. No to jeżeli biorę. ty cały bundle możesz mi sprzedać, to biorę. No to musi to się zgadzać. No, I widzisz, że zah zahandlowałem. Yy, natomiast z Killteamem jeszcze, wracając do Kiltima yy, bardzo fajnie, że dają opcje. Mam nadzieję, że nie przesadzą i tak jak się ludzie śmieją, że tak. następny Już będzie... Już robili fanowską okładkę, kill Team Titans. Tak. <laughs> znaczy, mam nadzieję, że nie przesadzą, bo to jest yy, bardzo łatwo przesadzić. Kiltim masz... Fasta, tak? No właśnie, <laughs> Kiltim Fasta, tak, Kiltim Heavy. Kill, kill. Team, kill Team Flyers, Kill Team Entire... Dedicated Transport. Nie, no bo, bo, bo właśnie, Kill Team Vehicles, nie? Wszystko. Więc mam nadzieję, że na tym zakończą i zaczną się zastanawiać może... A potem, potem ten marketing team. Kill Team Warhammer 40 tysięcy. Kill Team Apocalypse. Nie. The regular game. Nie, no mam nadzieję, że... Jeżeli chcesz pograć w Kill Teama hmm. na 3000 punktów... Mam nadzieję, że wymyślą coś, co nie będzie... Inaczej, mam nadzieję, że nic nie wymyślą. O, że zostawiam to tak jak jest i że zajmą się wypuszczaniem nowych ban. Nie, Sary, po prostu nie. bo. im jest... druga edycja. Po prostu pieniądze się muszą zgadzać. A, tak? a nie edycji. zostawiają wszystko w spokoju, to to nie generuje pieniędzy. No niby tak, ale zawsze mogą robić, a to wiesz, takie jak rzeczy jak Urban Conquest yy, i tak dalej, wiesz, jakieś kampaniny. Natomiast na, na temat nowych edycji, ja wrzuciłem ten filmik, yy, który był tu, prawda, śmiechowym, niby przejęzyczeniem. Ale na, podczas któregoś streama, któryś nie pamiętam kto, kto to był, przejęzyczył się i powiedział, że no, pracując nad dziewiątą edycją. Next edition chyba powiedział. Nie, 9 edition. No. Przejęzyczył się i powiedział 9 edition. Przejęzyczenia yy, są, ale one są z czegoś, wynikają z reguły. To jest dosyć specyficzne przejęzyczenie się, no bo jeżeli mówimy o. nie powiedział o Next Edition, powiedział o. Konkretnie. My, no, mówiliśmy, że zresztą jak wchodziłem, ja, ja, ja, ja wierzyłem zawsze, że nie będzie nowej edycji, że będzie po prostu ta odświeżana. No my żeśmy ze szwagrem dosyć szybko mówili, że, że ósma hmm. owszem będzie może długą edycją, ale na pewno będzie dziewiąta. Bo rozmawialiśmy o tym, że zawsze jak wychodzi nowa edycja to jest ten, dla nich to jest taka furtka na to, żeby jakiś nowy starter wypuścić, żeby zrobić taki event z tego. I wygenerować dodatkowe... Nie, nie zgadzam się, nie bo nie teraz wiesz. tych starterów wyszło tyle od początku ósmej mm. edycji, że to już nie jest... Ale wiesz, wiesz, jak wychodzi nowa edycja to masz, tak jak wychodziło to Dark Imperium, nie? Mm. że Podręcznik jest w środku, tak. Ja i tak nadzieję, dalej. W, wiesz, o co chodzi? Tak, ja że się robi nadzieję, takie. Że... O co oni zmienią, co będzie? Takie, wiesz, Jest, jest to antycy antycypowanie tego tak. wydarzenia. A jak wychodzi nowy starter, taki randomowy, to tak. To nie wszyscy. E, te armii mnie nie interesują. Ja bo mam tylko na mam. Że jeżeli faktycznie się pojawi 9, 8 edycja Mark2, tak jak robią z kodeksami teraz, tak? Masz mm -hmm. kodeks indeksa starter, jest dwójeczka. Tam mm -hmm. chyba u nich się tylko pojawił na razie taki. No, chaosowy jest chaos on I chaosowy, tak, okej, okay, i chaosowy, faktycznie. E, to ja bym chciał, żeby pojawiła się, żeby w ogóle nie było ósmej edycji, żebyśmy zapomnieli ósmej, żeby wyszedł Warhammer 4000, dwójeczka. I to będzie ósma edycja, ze wszystkimi poprawkami, które wszystkimi fakami, które teraz wyszły, wprowadzonymi, to będzie... Bo wiesz, z reguły między tymi edycjami było dosyć duży, na przykład, twist, zmiana zasad. A to kombat a to się zmieniał, a to to się zmieniał, a to pojazdy nagle straciły efekt. Wiesz co, ja mam wrażenie, że yy, na początku Potem gdzieś czwarta edycja, czwarta, piąta, szósta, siódma to było z grubsza to samo z różnymi tweakami mm -hmm. i, I teraz ósma znowu taki Ta. był wielki fikołek. Nie? Więc mam nadzieję, że teraz jak będzie zmiana to to będzie po prostu ugruntowanie. Na przykład zobacz, to co robią w kiltimach sprawdzają różne mechaniki na chowania mm -hmm. się i tak dalej. Dodali zasady city fightu, które mają już dużo bardziej skomplikowane zasady. Jeśli chcesz zagrać trochę na takiej siódmej edycji, jeśli chodzi o cover, to grasz sobie w City Fighter, nie? bo tam jest dużo takich rzeczy. A to, że masz nogę schowaną, a to, że masz tylko wiesz, do połowy jesteś schowany i tak dalej, procenty eee, i sprawdzają, co działa. I moim zdaniem chciałbym, żeby udziewał... Obliczasz objętość modelu i wyliczasz, w ilu procentach jest schowany. Chciałbym, żeby kolejna edycja, jakkolwiek, bo się ona nie nazywała, nie była dużo... Obliczasz na oficjalnej licencjonowanej kartce GW w kratkę. Musisz przełożyć model, obrysować, yy, splunąć trzy razy przez lewe ramię i spojrzeć się przez prawę, i, i, i, I czy nawet widzisz model? Jak bardzo. Ale i ten taki specjalny naramiennik GW. Z predatorowym działkiem w lasem. Nie, nie, z nie. nie z żeby, żebyś mógł profesjonalnie splunąć przez ramię. Monitorum issued calculator, kalkulator tak. z orzełkiem. Tak wiesz, K kalkulus. Ta, kalkulus. Wersja ta, wersja, wersja limitowana, taka złota. I wersja dla plepsu taka wiesz, guardsman issue, zielona. No dobra, więc jeśli chodzi o Kill Team, to naprawdę zachęcam do, do, do zerknięcia na ten mój drugi materiał, który, który tam zlinkowałem, bo tam wchodzę w szczegóły, że tak powiem. Dajcie suba, dajcie lajka. <laughs> Nie no. Dalej, dalej mamy Funko popsy i figurkę z Bandai. To Są dwie takie rzeczy, które wyszły, pojawiły się teraz w ostatnim tygodniu chyba. Fanko popsy to są oczywiście te Chili marines, czyli takie malutkie marines, jak to z japońskiego mówią, to jest raz. Eee, I co tam mamy? Wilka? Wilka, e te, te główne, te co dostałem kodeksy. Tak. Czyli <śmiech> mamy genericowego ultramarina, no, <śmiech> który jest jakby sztandarowym tych takich standardowych <śmiech> marinesów. Mamy wilka, mamy mrocznego anioła i krwawego anioła. Okay. I te figurki, po moim zdaniem, znaczy dla mnie nic nie robią zupełnie, nie realnie. Nie nie? Natomiast tak to, co wrzuciłem na, na Grota, widziałem, oit Ork Painting Nerd przerob... przemalował go. Przemalował Blondangela na Ultramarynę, mhm. znaczy na Ultramaryna, i tak z fajnym twistem, fajny kolor i dużo lepiej to wygląda. Zrobił mu battle damage, wiesz, brudzingi i tak no, dalej. Ta, tam to masz z fabryki po prostu. Tak, no. i to właśnie takie śmierdzi tamte to po prostu. Mi to śmierdzi strasznie to Są tamte ludzie, tamte. co to lubią, zbierają te fanko popy, Przecież na tych, na wszystkich konach i festiwalach komiksu zawsze masz tak, całą tak. ścianę tego po prostu. I Avengersów, i, i Predatora, i eliena i <coughs> bohaterów z horrorów, Freddy'ego Krugera, Ja osobiście tak nie, rozumiem, nie, nie rozumiem e, ludzi, którzy to kupują i trzymają to w pudełkach w pokoju. Ty żeby ty to sprzedać za jak już będzie. Ale to wiesz. nie będzie, to, to, to nie będzie tak, bo to To nie jest taka masówka jak kiedyś w latach 60., że to było robione... Ale w, w, 10, wiesz, wiesz, jak, wiesz jak to wyszło, nie? Jak Kiedyś ktoś przeczytał, że pierwszy ten issue, Action Comics, gdzie był Superman, hmm. się sprzedał za tam nie wiem ile milionów dolarów. Each. I wiesz, i Marvel w końcu w pewnym momencie, DC zaczęło, jak rebootowali jakieś tam serie, na przykład wypuszczali X-Men hmm. Number hmm. One albo hmm. Hmm. ten numer zerowy tak zwany. Tylko, że oni to wypuszczali w pięciu różnych okładkach na, z nakładem jakimś takim olbrzymim, ludzie to kupowali po 20 numerów, bo za 20 lat to ja za to postawię sobie dom i Ta, będę jest, wypoczywał na jakcie. Ale wiesz, ryne, na rynku było tak, było tak dużo i ludzie tak tego tyle nakupowali, że, że to się. Wiesz, mi, się sprzeda... wydaje, że, mi się wydaje, że takie już z żadną rzeczy nie będą no. e, przedstawiały żadnej wartości to się zdewaluowało trochę. Ale. Kolejną rzeczą, która jest dosyć ciekawa, jest model Space Marina z Bandai'a, który, jeśli, idąc, jeśli Bandai zrobi go tak, jak zrobił swoje modele, to będzie, tak jak robi inne modele, te mega... Jak one się nazywają? Boże... Yy, Gunpla, czyli te takie latające roboty strzelające. One się chyba nazywają Gunpla jakoś. Nie pamiętam, od czego jest yy, w skrót. Yy, w każdym razie to jest tam szkielet i doczepiamy na plastikowych tam zaczepkach jakieś te elementy, które pancerza, które widać. I to powoduje, że taki model jest bardzo, ale to bardzo pozowalny. I może być nawet, jeśli się uda, czyli zależy co, w którą kierunku pójdą, będzie tak zwany Action Figure, czyli będzie można sobie go po złożeniu jeszcze pozować. Nie wiem, jak mieliby to zrobić, ale ja wolałbym, żeby G. był. Po prostu, ja bym wolał, żeby był taki model do złożenia raz, a dobrze, niż Action Figure. Bo. Jeśli mam będzie faktycznie takiego... No mogę, ci polecić, bardzo... mogę Ci polecić raz, rasa dobrze. Jest takie coś, co się nazywa Warhammer 40 tysięcy, to możesz sobie skleić... <laughs> Space action figure, więc action figure, okej, okay. to, to, to umknęło mi to. Będziesz mógł robić, wiesz, piu piu, piu, piu, piu, No to kiepsko, powiem ci szczerze, to kiepsko, bo pomalujesz go, na napocisz się nad malowaniem, nawet jak lakier. Ale to, to nie jest, jest tak, że one będą pomalowane tylko po prostu. Mi prezory. się też wydaje, że Ten na nie, będą... nie, nie wiesz się nie nie wiem, wiem, prezentowany nie... był nie pomalowany, bo to Nie był wiadomo, pokazują ja tego Każdego to, to mają być pomalowane. Okay. Mi się wydaje, że oni to zrobią, tak jak możesz kupić, nie wiem, Optimusa Prime, Optimusa Prime, wiesz, on jest pomalowany w te kolory, co w kreskówce ma, i możesz go sobie w, wiesz, ustawić w jakiejś pozie. dynamicznej. Gunpla chyba jest prepainted painted ogólnie, tylko że ludziom zawsze, ja, ja nigdy nie widziałem, gumpli. chyba... Znaczy zawsze jak oglądam, to ludzie ją malują, więc możliwe, że po prostu one są... Znaczy, wiesz co, mogą zrobić tak, że będą te prepainted, painted ileś tam Legionów w iluś tam kolorach, nie? Że zrobią hmm. Blood Angela, Ultramarina czy coś takiego. To będzie Ultramarin na 100%. Eee, no to, to tak, no bo to jest, wiesz, to jest tam ten standard, nie? Hmm. Znaczy standard. no ten na chapter, nie? Jess Goodwin mówi Poster Boys. No. no prostu. Yy, I wiesz, i mo może będzie można, będzie, biorąc pod uwagę, do jakiego hobby to nawiązuje, nie mogę się wysławić, jak z zawsze, do jakiego z hobby to nawiązuje, może będzie można kupić taką szarą wersję, żeby sobie samemu coś z tym zrobić, albo rzu rzucą wiesz. takie, wiesz, limitowane, albo może sobie przemalować, nie Masz spray do kontrastów i kontrasty, zanim będzie to wieczór. Wrzucasz do płynu hamulcowego. Ja jestem po prostu ciekaw, jak faktycznie, bo wiesz, tutaj mamy porównanie niby skali i tak dalej. No fajnie, ale ja bym chciał to zobaczyć w ręku, jak to duże będzie w, w ręku po prostu. Czy to będzie jak Warhound, powiedzmy, z, tak, z tego co wiesz, to taki night Warhound, powiedzmy ten, ten no, rozmiar. I, i, i, źle. Pytaj się, czy to będzie takie duże jak lalka Barbie. Ale lalki Barbie są różnego rodzaju, różnego no. rozmiaru. No ale ta taka, wiesz, standardowa. A. Nie, to taka no, najbardziej standardowa. Zdefiniu i standardową. Nie wiem, dla no, mnie... Nie wiem, no te pierwsze lalki, albo ten przynajmniej najbardziej popularny z lat 80. -tych. A co chciałbyś zrobić? W swoją wersję Ken'a dla Barbie? No jest Ken. No właśnie. Właśnie. O, Space Maridio, ratowałeś mnie. O, moja reviumbrancerka, coś tam, ubrać ją w jakieś tak. ciuszki. siadajmy do tego różowego kabrioletu. <laughs> jak ktoś ma syna, to idealnie. Wiesz do... co, ciekawi mnie, bo, bo widziałem te takie m, m, kolekcjonerskie hmm. właśnie action figures, i one często mają tak, że wiesz, możesz mu głowę odczepić i wstawić na przykład, na nie wiem, masz, masz dacha z tego, z Predatora, nie action figure, oh wiesz, no. Schwarzeneggera, no. nie postać i na przykład, wiesz, jest z raną jakąś tam no. na ręce, że mu no, mu ciekawe, rękę, czy... wstawiasz mu rękę z raną, czy coś takiego. Gunpla często mają tak, że mają na przykład właśnie różne ręce, mm -hmm. dłonie na przykład mm -hmm. i... No, znowu, nie wiem jak tutaj będzie, ale z tego, co tam kolega mówił na Discordzie, który zajmuje się tymi, tymi gamplami mm. że czasami mam tak, że masz osobno palce, musisz sklejać i może sklejasz, no to będzie action figure mm. z tego, co szwagier mówi. E, czy, tam jest, czy tam jest w artykule. No to może nie będzie tak, ale... Strzelam, strzelam że będzie tak. Będzie miał ten, ten, ten bolt, bolt rifle, będzie miał bolt pistol, Jakiś chainsword? i Będzie może miał... Nie, strzelam, że biorąc pod uwagę, że tylko Blood mają y mają chainswordy. Strzelam, że będzie miał Close Combat Weapon w postaci jakiegoś noża mm -hmm. i może jakiś ospex, czy jak, jakieś takie urządzenie skanujące i to, no, be, żeby to mógł, będzie coś, żeby zrobić, możesz że możesz go skanuje, ustawić, że boke. na przykład, nie wiem, ma zarzucony bolter na ramię i strzela, albo że bolter ma oparty o... Nie, nie wiem, jakoś go trzyma i patrzy sobie na ospex, żebyś mógł go w różne pozy ustawić, takie mm -hmm. bardziej dynamiczne, że nie wiem, wali z boltera i z bolt pistola na raz i takie rzeczy, nie? Ogólnie bardzo ciekawy pomysł ja z chęcią e, będę się, z czy, nie z chęcią z ciekawością będę się przyglądał temu bo biorąc pod uwagę, że ceny Gunpli są około 200-300 zł i to może pewnie będzie kosztowało pewnie z 500 ja tak strzelam czy tak bardzo pesymistycznie e, optymistycznie strzelam, że będzie kosztowało właśnie z 300 powiedzmy w cenie Knighta, czyli 400 coś zł no to jest szansa, że ktoś to sobie kupić właśnie dla pomalowania, nie? Już bardziej wolałbym kupić to, niż chibi, niż, tych, tych, tych, niż te fankopopsy znaczy się. Mhm. Bo przepraszam, bo ja pomyliłem dwie rzeczy, bo są chibi, marinis wychodzą, to jest inna rzecz, a i Funko to Popsy. To chwilę powiem. Tak tak, to mi się, mi się, tak, tak. Teraz uzmysłowiłem, że pomieszałem dwa tematy, bo są chibi, tutaj pięć modeli i są jeszcze Funko Popsy. I funko, mówiłem o Funko Popsa wcześniej oczywiście, a teraz mam jeszcze te chibi, które już w ogóle do mnie przemawiają, to jest manga. Taka najbardziej kawaii taka. Szwagrowi pokazywałem, bo od, od tego Forge World Państwa Środka, yy, a właściwie to z, z, z żelaznej kultu, kurtyny, u którego się zaopatrujemy, u nich w asortymencie są Chibi Primarchs. Znaczy, mhm, tak, masz tak. wszystkich 18 Primarków w wersji takiej, że na przykład Jaga Taycan jest z szablą na bujanym takim koniku, wiesz, jak dzieci tak. mają, nie? Że Robert Gilliman je tego, je pączka i ma tak go ugryzionego, że, że się robi to, logo Ultraman. Ultramarins, nie? <laughs> takiego Donata jest z dziurą, nie? No i takie tam, Angron, że rozprół misia, czy coś takiego, taki rozpruty misia, jak jest przy nim i tak dalej. A tutaj mamy tak, Eversora, Asasyna, mamy chyba... To jest jedyny, jedyny, który mi się jakoś podoba. <laughs> mamy Skitari Alfa chyba, Aha. sierżanta z Skitarii, albo zwykłego Skitary, prostu. Mamy siostrzyczkę, mamy Inkwizytorkę z mieczem i z jakimś takim otaczem ognia chyba. I mamy Space Marina, przy czym jest to, taki, jest to nawiązanie do tego klasycznego arta z tych z Crimson Fistów, mm -hmm. że trzyma urwaną głowę orka za, za tą szpicelhaubę. I mm -hmm. y jest, jest, jest tak biki, czyli w ten, to ten. jest mark szwagier, to jest mark 6 sze 6. Tylko chyba kolana się nie zgadzają. Z tego, co widzę. Ten się nie zgadza, star. No i tak, wyszedł też FAQ do 40, czyli nowy zestaw pojaśnień, erraty, zmian rulesów i tak dalej. Wszystkiego wam nie omówimy, bo aż tak intensywnie żaden z nas ostatnio nie gra w 40, natomiast rzeczy, które się rzuciły w oczy, to jest przede wszystkim... Bolteru? Troszkę znerfowanie, to za, to za, no, znerfowanie tak. Imperial Knightów, którzy jak widzieliśmy na Las Vegas Open, gdzie było chyba 700 graczy, z czego 500 miało co najmniej jednego najtaka Castellana w armii swojej. No, no to zostało to znerwowane w ten sposób, że w tym momencie bronie kosztują razem 100 punktów więcej. Czyli o 100 punktów jest droższy taki kastelan. Mm -hmm. Nie oznacza to, że zniknie, natomiast będzie go, na pewno go dużo mniej. I jeszcze było... Zrobione, że jego invul można podnieść maksymalnie do 4, plus. chyba 4, plus. 4 plus, bo, by było bo no, plus. rzucali czary na niego, jakieś stratagemy i tak, tak dalej, tak, tak. że no nie, 3 albo 2 plus nawet chyba robili. Także to też jest ukrócone. no bo nie to zabiciał po prostu na tak, czasami. Tak, tak, dokładnie. Także to też jest ukrócone. Hmm. No tam y, Grey i chyba, mimo że są w tym momencie najsłabszą armią na stałach, to jeszcze dostali tam nerfa jakiegoś. Nerfa jakiegoś. Tak, czytałem, że, że coś tam jakoś punktowo to tak wychodziło, że, że chyba Terminator y, Knight'owy jest dużo droższy od zwykłego Terminatora, znaczy wychodzi na to. Chyba tak. Y, a tylko dlatego, że ma ten skill, że może tego Cybolta jakiegoś tam dokładnie potencjalnie, bo nawet nie y, na pewno... Że jeśli ty... chodzi o orków, y, poszedł, no chyba można to uznać za nerw, bo... Nerf, tak. Znaczy bardziej, bardziej wyjaśnienie, bo Games Workshop powiedział, że od początku tak zamierzali i nie przewidywali, że ludzie zaczną robić, bo chodzi o zasadę mob up, mm -hmm. że możesz unity łączyć mm -hmm. ze sobą i od początku Games Workshopowi Workshop chodziło o to, żeby to się odnosiło do boysów, a ludzie na przykład lutasów mm -hmm. robili i robili niezabijalny blok lutasów, który szedł i kasował unity inne. Znaczy tak? ja nie to szedł to... tylko stał, bo oni nie mogli chodzić, bo są heavy? Natomiast robili oddział 25 lutasów lub 35, bo sobie łączyli i wiesz, no, raz drugi. I to jest po prostu. A masz moralkę, liderkę tyle, ile masz chłopaków. Więc... Dokładnie. Więc nie uciekali, to jest raz. A dwa, że jak rzucili na przykład na ilość strzałów, używali command pointa, przerzucali sobie to i, i to powodowało, że oni tak samo strzelali do końca tury. I to zostało z tego, co kojarzy. Więc jeżeli do no, że masz zasada, trzy strzały, to. Zasada mowa podnosi się tylko do boysów. Mhm. Nie do innych unitów. Yy, oglądam takiego kolesia mm, czasami pff, Chris, przedstawia się Chris, nie pamiętam jak się. A, almost Pro Gaming. <laughs> to, no. Ale koleś jest graczem turniejowym i to takim graczem turniejowym, że no, jak jest zasada, to jak idę na turniej, to ją wykorzystam, bo byłbym głupi, a bym nie wykorzystał. No, tak? Na tym polega turnie. No. I koleś fajnie opowiada, że na przykład korzystali skorzystali mm -hmm. na tym nowym FIQ, bo nic nie zostało im zmienione, nie dostaje żadnego nerfa. <laughs> Wszyscy zrobili krok w tył, ta została w miejscu no i są do przodu, poszli, czyli poszli do przodu. No tak. Jeśli chodzi o Space Marinesów, weszła zasada, która do tej pory była beta rule, to jest bolter drill. Mm. Weszła prawie w niezmienionej formie, z wyjątkiem tego, że nie odnosi się do pojazdów, Pojazd. czyli wszyscy ci, którzy wytarli kurz ze swoich Landraiderów, Crusaderów, mogą je z powrotem ułożyć. <gry> Są już odkurzone, możecie postawić je z powrotem. Tak, yy, także tak, natomiast... Crusaderów dlatego, że miał tyle bolterów na sobie. Tak, no? on ma tak zamiast... ...Bolterów na I, I chyba jeszcze Heavy Bolter na górze, <gry> zamiast Multimelty. A nie podwójny ten Assault Cannon? A może Assault Cannon. Ale ja mogę się mylić, mogę się mylić. Możliwe, w każdym razie... Yy, no to jest chyba z grubsza... Aha, no i jeszcze zasada flyerów, że flyery w, w tym pochocze. momencie nie można robić move-bloka flyerami. Tak. Bo y, można przejść przez podstawkę flyera, nie możesz skończyć ruchu na podstawce tak. flyera, ale jeżeli się ruszasz, to traktujesz tak, jakby jej tam nie było. Tak. Czyli możesz po prostu model przeprzestnieć nad podstawką, idąc dalej, nie, nie możesz tylko zostawić. No, bo tam w... nic nie ma. Tak, tak. i tak to troszkę pani. ukróci, zwłaszcza spam flyerowy u Eldarów, gdzie no, potrafili zblokować mhm. armię przeciwnika. Właśnie, kolejny debuff, który dostała Zupa Eldarska. Mhm. Czary, A, właśnie, taka... czary Asuriani będą działać od teraz tylko na Asuriani. I czy ogólnie A, czyli... na daną frakcję, z której pochodzi czar, tak? Znaczy, znaczy czy Asuriani ciężą. to są inaczej chyba Craftworldowi, tak? Czyli mhm. te czyste elfy mieszkające na Craftworldach. Czyli nie ma, że... Old Darzy! Tak, the... Craftworldowy elf na przykład, że rzuci czar na Inari, czy na Dark Elfa, nie ma. No Także zup będzie mniej, będzie bardziej mono-craft I dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. My ludzie będą musieli się tak, zdecydować co w już, już to się <coughs> troszkę nudne robiło, że zawsze na top stołach zawsze byli inari. To tak? wiesz, dla nas nie było to nudne, bo my tak nie gramy i... Ale no, dla ale ludzi... dla kompetytywnych ludzi, tak? Dla kompetywnych ludzi wszystko jest wyzwaniem, każda przynajmniej powinno być. Każda zmiana... I fajnie, właśnie oni chyba, wydaje mi się, że się cieszą, jak jest jakieś wstrząśnięcie metą tak że można rozkminiać, nowe kombosy a, jakieś. Będą ludzie, którzy powiedzą, że wiesz, o, o kurczę, już nie będę mógł robić tego, a są ludzie, ludzie, którzy powiedzą, o już nie będą tego robić, w końcu będą mógł coś zagrać zagrać, tak? no, będą znaczy, jakąś to. mechanikę wykorzystać. Więc każda zmiana moim zdaniem tutaj jest dobra, ponieważ to i tak z reguły dotyczy tylko w większości, to znaczy tak najbardziej dotknie ludzi, którzy grają turniowo i chcą grać, bo to trzyma, trzyma ich świeżych, w sensie odświeża, odświeża całą tą, tą mm -hmm. metę, tak? Ja nie ma takiej stagnacji, że zawsze gram Kastelanem no i, i cztery nie, nie zawsze to jest strzał dziesiątkę, ale widać, że GW reaguje. tak? A bo ludzie się cieszą, bo są zmiany, to widać, że GW jest na bieżąco po prostu. Tak, biorą I pod wody. uwagę to, co dostają tam od na przykład organizatorów turniejów. Tak? Oni patr jeżdżą na różne patr patrzą na wyniki, czego mm. dużo wygrywa, czego mało wygrywa, czego ludzie dużo biorą. To też jest marketing, mm. bo no nakupili ludzie miliard Kastelanów, no no zepchnijmy trochę Kasselani, więc będą kupować coś innego, tak? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Bardzo dobry ruch, każda, nie zmieniając nic, staliby w miejscu, tak? Coś, z... coś robią i jest w pewnym momencie zmiana będzie najlepsza, no zobaczymy. No. Bardzo mi się podoba w ogóle cały ten system, że co pół roku jest duże FAQ, co pół roku trochę się meta zmienia. Co rok jest chapter approved? Co rok jest chapter approved. Jedyną rzecz, którą mogliby zrobić lepiej, to żeby brać te rzeczy, które zostały z chapter 2017-18 i wrzucić je do chapter 2019. Tego sobie im życzę, żeby to było także wiesz... Albo chod... 9, Albo Tak, ale wiesz co mi chodzi, żebym nie musiał w tym momencie zabierać dwóch buków, jak widzi czapter to 2019, żeby żebym nie musiał zabierać 17 i 18. Mhm. Bo są rzeczy, które tam będę chciał zabrać. Nie na każdą grę pewnie, ale są jakieś rzeczy, które można dobrze by było mieć przy sobie. To... Przynajmniej, żeby tak jak się update'owały te nowe kodeksy, żeby chociaż w wersji elektronicznej to robili. Że Sprawdzałeś to... kiedyś, ile kosztuje kodeks wersji elektronicznej? Ponoć updateują w elektronicznej, tak. Updateują, tak. tak, tak? No, ale wiesz, ile kosztują wersji elektronicznej? Kiedyś no próbowałem, czy nie. Pudejrzewam, nie. <laughs> nie. Masz dwie wersje. <laughs> ja, <jest nie> głupcze. <laughs> Lepsze. Nie, pamiętam, że próbowałem sprawdzić, bo wiem, że na pewno, że update'owane one były nawet na bieżąco, jeszcze w starych wersjach, w, na AppStore, nie? Czyli na, na iTunesach. I mówię, no dobra, to zerknę sobie, ile kosztuje kodeks. I były, może się mylę, może na coś źle spojrzałem, ale były dwa kodeksy. Był jeden kodeks, był jeden kodeks, który był w cenie mniej więcej podręcznika i drugi o jakieś półtora raza, raza droższy, który był właśnie ten online kodeks, był w updates. Mhm. Ale może się mylę, może ja na coś źle spojrzałem albo na jakąś skamową stronę, nie wiem. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że się nie nudziliście, było co posłuchać. Hmm, no i co, następny odcinek, no słuchajcie, u każdego z nas w życiu się dzieje, niektórzy będą tutaj ważne wybory karierowe niedługo tak. robili e, i tak dalej, i tak dalej, więc nie możemy obiecać, że następny odcinek będzie jakoś mega szybko, ale... To jak już zauważyliście, tak jest, za możliwości postaramy się. Czynności. Jeżeli jest dłuższa przerwa, to odcinek też jest proporcjonalnie dłuższy, bo mamy więcej do nowości do Kto wie, może za parę miesięcy nagramy odcinek z jakiegoś pokoju w naszym budynku, w naszej firmie po prostu, bo będziemy i tak w biurze wszyscy i po prostu po pracy usiądziemy i nagramy odcinek. Jest to niewykluczone. Będzie darmowa kawa. I właściwie tyle ja, za, zalet. Zrób tak, żeby za, za nockę zapłacić. A właśnie, będziesz na nocy, na to w będzie na nocy, to przyjdziemy i nagramy z chwilę. Ty się wydzwonisz, a my będziemy się gdzieś pokoń. Tak jest. No dobra, dziękujemy Wam bardzo za udział, za słuchanie, za, za, za wszystko co z nami robicie. Żegna się z wami Zygi, Vincent i Szwagier. Do na następnego razu. Cześć, hej.